To jest zajebisty podcast Gier na Serio, odcinek numer 009. Ze mną jest dzisiaj Maciej. Cześć. I ze mną jest dzisiaj nasz super gość specjalny od nie wiem czego, nazywa się Radolf, ma na imię Radolf. Siema. Jest moim y, heteroseksualnym kolegą, którym nie łączą mnie żadne homoerotyczne związki. I y, y, dzisiaj będziemy rozmawiać no, bo... o. O, jeszcze mamy specjalnych gości, którzy nam przeszkadzają w trakcie tworzenia podcastu. Jest drugi Maciej, który teraz powie hej. Hej. I, i mamy jego... Mm, kobietę. <głosy> Zofie. Trzyma. No tak. Zostałeś uwieczniona na pytanie. Dzisiaj porozmawiamy o. pewno O Bullet Stormie. Bullet Stormie. E, w ogóle. Bullet mi... chyba się mówi, nie Ballet. bullet. Dobra. Bullet. Nie umiem mówić po angielsku. E, sytuacja jest bardzo ciekawa, bo z miejsca, w którego teraz nagrywamy w naszej cudownej siedzibie <śmary> operacyjnej, w której przejmujemy kontrolę nad światem, w profesjonalnym studiu audio. E, znajduje się na, niedaleko, tak? No tak, bo w sumie po sąsiedzku mamy studio People Can Fly, tak Tak, więc tak? Macie, naprawdę, Nie wierzę, budyny, nie wierzę. A... naprawdę? Słuchaj, oni tutaj są po przeciwnych stronie. No to nie, nie to... musimy nawet wysyłać do nich żadnych maili. Tak. Wystarczy założyć jest... kapcie i przejść po prostu. Tak, Słuchajcie, nam, nie wiem, Gears of War 3. Nie, ale ostatnio a propos People Can Fly Kumpel się mnie pytał na studiach W jaką grę mógłby pograć na PC, -cie, To mu poleciłem Gearsy, Gearsy? No, jedynkę Gearsy. I było? tak patrzyłem właśnie jak wyglądał gameplay Z Gearsów jedynki na, na PC, To zajebiście, to mm. zrobili ja, no. ja, ja, ja nawet pewno nie grałem w gierce. No też nie, ale mówię, to, że mówię, że są zajęte. Ale brami. fajne były naprawdę bardzo dobrze zrobione i bardzo się cieszę z tego, że people ground PlayStation coraz bardziej popularne. E, dzisiaj jeszcze porozmawiamy o tym, jak bardzo ja pomówię o tym, jak bardzo szartowy jest Alley i o najchujowszym będzie jakim robię teraz w tym momencie. <śmiech> <śmiech> z tego powodu bardzo, bardzo zły. Maciek powie o tym, jak bardzo dziwne są telefony od Samsunga. Tak, bo dostał jeden. Maciek. Tak, tak. A, ja nie wiem, do którego mówić, dobra, Ale tak. może ja mogę stedalować te telewizje. <laughs> Okej, okay, czy jeszcze chcę Jeszcze powiem, że jeśli słuchacie tego podcastu w piątek albo w sobotę, zależy od tego, czy Maciej, Maciek yy, będzie pracował nad super programem do edycji. Yy, o, ustawcie swoje odbiorniki na VGA. Ceremonii rozdania ogród, tak? Organizowałem będzie teraz? będzie jej, Tak, tak tą w sobotę, nie, nie wiem dokładnie o której godzinie. Nasza Kurde, kiedyś do... się tym czas... tak wszystkim interesowałem, teraz no to mam teraz już mniej, no widzisz, bo masz własny super zajebisty blog. <grych> I, to ty... I ja, ja kreuję rzeczywistość. Ta, jest, tak, kreuję, dyktuję tutaj przy... wszystkim, jak mają... O, starym i telefon. Ja mam jeszcze pierniczki. Tak. Okay. No I jeszcze I tak, ma, jeszcze ale... o VGA, że yy, tak Cliffy B zapowiedział jakąś nową grę od Epic, tak yy, ma pojawić się jakiś super ekskluzywy od Sony, tak yy, widziałeś no, magic była... teaser, nie widziałeś? Nie, nie, nie widziałem. Tam, tam. Oczywiście jest, no to, nie, to nie jest żadna grafika, to są po prostu zmontowane jakieś materiały zamieszek i tak dalej, więc wszystko. To teraz w grudniu? tak? Tak, tak. tak. Teraz już daję no, ja mówię, VGA jest yy, w tam sobotę, tak i mają być zapowiedziane fajne gier, ma być zapowiedziane takie gier, właśnie jedna z nich to ekskluzywne Sony. Nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie ogląda. Jest mi smutno. No, no ale Lubimy tu, tu nim. No. <laughs> Cliffy Cliff B. zapowiedział fajną grę, więc... Czekajcie, oglądajcie, komentujcie, bla, zajebista impreza będzie. To tyle z newsów, nie mam, nic się więcej nie działo chyba, nie? Nie, ja nie wiem, A to nie no, nie daż, był, ale to by bardzo no, nie zainteresowało. Jest nowy tak? daszko. Jest nowy to był news, bo się opóźniło wszystko wczoraj. No. Tak, Maciej nie. opowie. Co mam opowiedzieć, że się opóźniło? Bo no, ja No jest nowy. No i przypomina Metro UI z tego, z, z Windows Phone 7. Który no mam? Który mam. No i to jest największa zmiana tak naprawdę. Tam pojawiają się głosy, że e, generalnie to największą zmianą jest to, że teraz 90% powierzchni zajmują reklamy. Prawda, ale nie 90%. No, tak, tak pisze internet, nie? A, prawda. E, no to powiedzmy internet tak mówi, tak? 90%? No i czy, czy tak jest, to ciężko mi ocenić. No, hmm. Na pewno nie w Polsce, no. bo w Polsce nie, ciężko nie ma. Nie ma, nie ma nie ma rzeczy do reklamowania no. generalnie na Xboxie. Tak. Więc no, w Polsce to wygląda trochę ubogo i trochę e, brakuje mi na przykład jakiegoś, jeśli chodzi o takie pierwsze wrażenia, to Filmiku, który by objaśniał, co tak naprawdę się zmieniło, bo oprócz tego, że widzimy, prawda, że to wszystko wygląda, o coś mi tam powiedział, że. Masz no, tak, że, że trochę to inaczej wygląda, no to a, połączenie y, tego Xboxa z Facebookiem. Było, za, chuj, za chuj nie wiadomo na jakiej zasadzie to będzie teraz działało i na jakiej zasadzie to jest lepsze od tego co było oprócz tego, że po pewnym po, po 10 minutach tak się skapnę, że można ten, nie wiem jak to nazwać beacon, tak, to jest jakiś sygnał, wabik, sygnał wabik, sygnał mm, to to się eee, no puścić, tak, i to pojawi się też na naszym wallu Możesz nie Achievementy. No właśnie, nie wiem w jaki sposób te Achievementy. Robisz mówisz. tak, że, bo wiesz, jak masz PS3 Ty masz, PS3 no. i masz jest podłączony do PS1, to spamujesz przez no, ludzi tak. No tak. Wiesz, na fejsie albo jeśli masz na przykład podłączony Raptor, tak to jest? No tak, no to. To też ci spamuje. No. Chemsko. A tutaj, jeśli wiesz, na przykład wybierasz sobie operator właśnie tym pod Guide'em no. i przechodzisz do Achievementów, masz listę Achievementów, do danej gry i tam masz X jako. udostępnij i klikasz sobie na to i... Nie, i... to już myślałem, że będzie fajnie jakoś na przykład rozwiązane, że jak masz ten pojawi... Fajn... To by było fajne, nie? Jak pojawia wam się achievement, to możecie na przykład w tym czasie nacisnąć guida, nie? I by wtedy wam się postawało... Automatycznie. Ten, automatycznie, no, ale ten wasz wybr wybrany, nie? Mm -hmm. Bo z drugiej strony, kto na przykład spędza pół roku i tasuje się po prostu nad jednym achievementem, nie? Że o, pierdolę, zdobyłem taki achievement pół roku temu, to wrzucę to na Face'a. No. No. Nie wiem, o czym wy mówicie. Mówimy na etapie. No... Macie Maciek, naprawdę nie skłopawisz. No... Mm, A... przecież, wiesz co, no, nie ma tego filmiku? Filmika? Nie. Filmika nie ma. Nie Filmika. ma, ale dostałeś mail. No. Dostałem. A, no i kolejna rzecz. Właśnie, bo w tym mailu tam było wszystko ładnie pokazane. E... Sytuacja z sejwowaniem w chmurze, nie? Mm. Też... Masz goda, możesz sejfować mu, że nie ma tego. No, no właśnie, no i to też nie jest jakby objaśnione Na jakiejś zasadzie to działa Potem gdzieś w internecie przeczytałem po prostu, że Ten Cloud jest widoczny jako miejsce do no, nie, Ale tak, wybór. ja bardziej bym wolał rozwiązać to w ten sposób e, Tak jak to zrobiło Apple z iCloudem Dobra, Czyli sejfujecie sobie na tym swoim dysku i automatycznie te savey są uploadowane do, do chmury, nie? I jakby to działa na zasadzie backupu. Bo to, żeby to było w internecie, to jest bez sensu, tak naprawdę. Bo, bo szybciej bo ten Tak, Ale tak, możesz też ten przenieść, ten przenieść swoje savey, te, które masz teraz, na, właśnie na tą chmurę. Można przenieść, można, tak? Bo, bo, bo się tak. zastanawiam właśnie, czy to jest możliwe A w jak takim wypadku. Nie, wybierasz na początku, jak odpalasz grę, na przykład mają miejsce, gdzie chcesz sobie zapisać, nie? na przykład na właśnie w Noir, no to... Na początku się pyta, gdzie, gdzie mam sejy, zapisałem to jeśli miałem tylko z. Ja rzeczywiście, bo dzisiaj jak polałem do Sexa, to miałem to, taki wybór. No właśnie, więc to tak mniej więcej wygląda, czy chcesz napisać, chmurze, no zapisać w humurze. No i druga, jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, to. Mm, tam jest w, w internecie znalazłem jakiś screen, tak? Jak to jest wszystko pokazane, nie? Że tam w tym menu właśnie storage, macie się dysk, coś tam, coś tam. No i y, jest widoczny pendrive, nie? Mhm. Na tym screenie i sobie pomyślałem, czy da się sejwować na takim pendrive. Mhm. właśnie, bo tego nigdy nie kurde... no, Wiem, nigdy po prostu tego to nie próbowałem. To tak... są, nie no do mnie do, do mnie to dopiero teraz dotarło. Że.. Sumie... No że tak Ale bez ciekawe, ciekawe, kiedy dowiedziałem się, że mam pojawić się ten update. I było info o tym, że mm, będzie można przenosić profil gracz pomiędzy coś takiego, że na przykład ja sobie gram w u siebie, tak? I powiedzmy, przychodzę do Rodolfa i mówię, że no no no, jest gramy jest w girsy. No. I wiesz, i nie muszę na przykład odzyskiwać całego profil, bo chyba tak no. się robi ale... to trwa długo, ale nie możesz tego robić. W sensie jestem zawiedziony właśnie dla mnie skończyć, dlatego że, że jakby nie możesz zapisać swojego profilu w może i ściągnąć go później, że robisz to błyskawicznie, to jakby logujesz się na innej konsoli. Wiesz o co mi chodzi. Nie, nie musisz ściągać tego całego. No nie, ale możesz teraz tak robić, mogę bo ja tak samo mogę tak ale chciałbym, żeby było, że na przykład wysyłam swój y, profil na chmurę, tak? No. I później loguje się u kumpla i po prostu ściągam ten swój profil z chmury. Bardzo no szybko. tak jest. Nie jest tak. tak no nie jest. możesz usuwać profilu, nie możesz wysyłać całego profilu, a ja chciałbym na przykład swój profil wysłać. No ale ja tak zrobiłem teraz Wow, dobra No, no, no hacker. No, nie, no haker. dokładnie tak zrobiłem, miałem Aha. swój profil, nie? Aha Sprzedałem konsolę i odpiąłem Ale ty ją odpiąc... odzyskałeś, a mi chodzi o to, żeby zapisywać no. swój profil w chmurze No ale on jest zapisany w chmurze, no mm, Ale nie w takiej chmurze, jak jesteśmy teraz Nie no, <laughs> chodzi, chodzi ci o to, że chciałbyś po prostu się zalogować na swoje konto, no na tej zasadzie Szybko, bo no, odzyskiwanie szybko. profilu trochę trwa, musisz przyznać chyba no trwało około 30 sekund. Dobra, <laughs> okej, okay. nie liczy się, ale dobra. Nie liczy się, wygrałeś <laughs> nie, nie, nie, nie, nie, nie umiem w internet, nie umiem w Xboxa. Nie w internet. I tyle. Okej, okay, czyli ale generalnie pozytywne... Radol, może ty za dużo chyba nie obcowałeś No ja w sumie tylko tyle, co dzisiaj zauważyłem zaktualizować i tak obcalić. I jedyne, co mi przeszkadza, to właśnie takie... Bo w sumie pierwsze co... To włączam, w konsolę. E... I mam, nie wiem, nie pamiętam te podziały, podziały. No, ale pierwsze to uderza jakaś wielka reklama A dopiero po boku mam niższe okienka, gdzie mam, nie wiem, na przykład uruchomienie gry, tak? No I to jest trochę... szkoda, że to w te proporcje mi też się nie pasują mm. I w ogóle, zanim okarmujesz to wszystko... tobie nie pasuje, ale oni mają na tym pieniądze ja, ja ja, nie wiem wiem, ja, wiem, wiem, wiem, że tylko są pieniądze właśnie I to pewnie... no jasne, że to się wszystko rozbija I, e, i co jeszcze? Ale to, to, to, to tylko po prostu nie ogarniecie, trzeba po prostu na tym posiedzieć e, Bo początkowo nie mogłem w ogóle znaleźć jakby tego swojego... Znaczy dojść do profilu, na przykład gdzie mam rozpisane swoje coś, no, to, to no, A ja i właśnie i to też jest utrudnione, no, nie że teraz na przykład zmienić jakiś, tak? jakiś szczegół ze swojego profilu no, albo Albo zmienić tapetę, no ja tak dzisiaj się ten kurwa ile Cześć. muszę Cześć. zmienić tapetę <grym> No to wszystko jest tylko tak, nie pochowane i w sumie to jest utrudnione dostęp no. do tego To, to mi trochę przeszkadza, ale ogólnie spoko to wszystko wygląda tak naprawdę nie. ogólnie Sam design jest fajny Właśnie jesteśmy trochę w dufie bo nie mamy Kinecta Przydałby się drugi Radek, który by opowiedział jak to działa, jeśli chodzi o Kinect Chociaż w Polsce, jak zwykle, jesteśmy trochę do tyłu, bo nie, nie ma rozpoznawania głosu nie, nie? Nie ma? Nie, nie, nie. Jest to tylko w Stanach i okay. w Ale to ja, ja już się przyzwyczaiłem, jeśli chodzi że... o, o Microsoft, że tak. nie działają te fajne funkcje tak. Bo tak samo jest z tym Bingiem, nie? Że mamy teraz po lewej stronie tam na całym końcu po lewej mhm, w tak. tym menu Bing I idę się pociąć o, po prostu, że, że to nie działa No bo... bo mam to samo, tak, w telefonie i jak sobie odpalisz i naciśniesz tutaj lupkę, to powinna się odpalić po prostu wyszukiwarka, a w polskiej wersji językowej odpala się po prostu wyszukiwarka internetowa. Nie? Jak teraz zmieniłbym język na przykład na wersję angielską, brytyjską, Aha. to odpala się, nie wiem, coś takiego jak aplikacja jak Google Search albo coś takiego na Androida czy na, na iPhone'a, możesz, nie wiem, skanować kody. QR, rozpoznaje ci piosenki jakich okay. słuchasz, wydawać okay. możesz komendy głosowe, i tak jest, hmm. jest to zajbista hmm. aplikacja. Nie? i tak jak oglądałem jakiś też teaser tego nowego XBoxa, no to generalnie też to działa w ten sposób, że można Kinectowi wydawać też głosowe, jakieś tam polecenia, no. żeby czegoś szukał i to wyszukiwanie całkiem fajnie działa. Tak, ale tak. znaczy, no. że w Polsce Opsługowana no w, w tak, tak. No obsługa Polsce mapa nawet nie działa, no się ogóle co z tym YouTube'em mamy tego takiego? E, będzie, będzie dopiero... później, bo w ogóle nie, nie jest nigdzie dostępny w tym momencie. A w tym momencie w ogóle Tak, nie jest i ma być do końca grudnia, pojawi się YouTube, Daily Motion, tak? Mhm. I MLB TV. <laughs> MLB TV to jest telewizja, która relacjonuje baseball. E, będzie w Polsce? Będzie w Polsce. <laughs> Czekam <laughs> na to. I to jest jeden fail. Czekam, no chciałbym o czymś moim marzeniem, żeby pojawił się Netflix. No, Netflix yy... albo żeby się hulu się wiedział Hulu chociaż, ale to jest niemożliwe. Kuru, tak. <słuch> Inaczej zwany kluklu. <słuch> <słuch> Poze mnie, kiedyś tak powiedział Nieważne. E, I ale oczywiście Netflix jest moim marzeniem. I nie, nie, nie rozumiem jakby wydaje mi się, że od roku oddział Microsoftu stoi w miejscu, bo generalnie za dużo nie dostajemy od nich, poza tym, że dostaliśmy live'a i ciągle jakby chyba niektóre dodatki nie działają z polską wersją, A, nie, nie ma tych starszych dodatków do gier, tak? To jest w ogóle niedostępne. Ale... Właśnie w Polsce, nie, nie ma Indie Channel, tak. Ja myślę, że, że to wynika to z jakiejś, nie wiem, wewnętrznej polityki takiego zaniedbania Microsoftu, ponieważ to chociażby widać na, na tym ich telefonie, nie? Kiedy. E, Jeszcze nie pamiętam która to była aplikacja, tak? Ale chyba aplikacji Twitter nie można było sobie ściągnąć z wow. Marketplace polskiego, bo jej nie było po prostu, kiedy e, Twitter po prostu wypuścił aktualizację do tej aplikacji, no to ona się pojawiła, tak? A. I generalnie wygląda to w ten sposób, że po prostu e, ja to tak widzę, tak? Czyli oso osoby, które wrzucają jakiś content do marketplace'u czy, czy do jakiegoś tam sklepu, nie wiem, na Xboxie po prostu, wybierają sobie kraje, nie? Gdzie jest Aha. dostępna na przykład jakaś gra indie. Mhm. I tak w jesteś... tym momencie no, no tak to wygląda no, na, na no, pewno no, no, na telefonie tak? Więc w no, tym momencie po prostu Zawodzi polski oddział, który po prostu nie mówi O tym, że mogą sobie wybrać Polskę Nie, nie no. mogą na nas zarobić pieniądze mogą. No bo na przykład ja mogę kupić sobie Książkę w Amazonie tak, Spokojnie w Polsce, a nie mogę ściągnąć Aplikacji Kindle w polskim sklepie Bo jej nie ma Fajnie. Jest w amerykańskim sklepie, jest w angielskim, w niemieckim W każdym, ale nie w polskim tak? Mhm. Bo nam nie jest potrzebna. My mamy endomodo Dobiegania. Tak. A, i, I trochę jest skuteczne to, że na PlayStation się dużo więcej się dzieje po tym, że jeśli chodzi o takie lokalne. Chyba to jest. Ale nie, dobra, wiem, że żartuje. No. <laughs> wiem, że nie do końca jest. Chodzi mi o to, że pojawiły się jakieś no. dwa playery w ciągu nie no, pół roku. Teraz niedawno miał chyba jeden premier TV player za... czy coś takiego. Nie, że to na PlayStation jest też, to Fun tak? Mhm, właśnie na Naprawdę? PlayStation? Już, tak, tak. Naprawdę? Naprawdę? Kurde, chyba odpalę, będę ja miał wiem. telewizję w domu. No, chyba coś takiego i, i działa rzeczywiście, i, jeśli inaczej. No ale iPLA na przykład, jak ja odpalałem aplikację IPLI to nie działała no. A to miała właśnie działać, no. Nie wiem, ale generalnie podoba mi się, że, że coś się o tym mówi, a wiesz, no w Polsce no to jest tak dupia to, mówiąc po tym względem. Chciałbym wiedzieć, no po co tak, no był... taki sam hajs za, za, za abonament, a jak ludzie w Stanach, nie? Wiesz, no generalnie tutaj są jakieś tam możliwości do popisu, chociażby właśnie ta chujowa skądinąd t nie? ale mhm. mogliby się dogadać, jest taka stronka, nie wiem, czy wy kojarzycie IPLEX. Tak. i tam można tak. oglądać bo powiedzmy czasami się trafiają fajne filmy naprawdę mm. i są za darmo no to czemu tego mm. na przykład nie wprowadzić na taką konsolę mm. Mm. Microsoft? to myślę, że to by był z punktu jakiegoś tam biznesowego dla nich trzy razy lepszy strzał niż te dwie czy trzy aplikacje bo oni tam mają na, na PS3 jest jeszcze AXM. no to, to jest masakra po no. prostu tam są takie szrotowe seriale no. dla ćwierć inteligentów mój ojciec, mój ojciec je ogląda z nudy i, przy, I sam przyznaj, że są wyjątkowo głupie, no więc generalnie... To, to są te aplikacje tak na PS3, ale korzystać z nich co tak jak jest PS3 Home. Nie? Raz odpaliłem, stworzyłem postać i mówię, nie, to jest bez sensu. To, to nie mój styczucia. <laughs> A jest, no, tak. Przecież jeszcze, jeszcze, jest jeszcze aplikacja do Facebooka i tu Twittera na Xbox i wygląda jakoś Aplikacja do Facebooka? A, no no jest. Ale ja jest, jest, zdradna, jest e, O tyle jeśli Twitter jest całkiem spoko, bo ładnie wygląda no. i, i sam Twitter jest jakby prosty w sobie, nie w sensie no. założenia tego serwisu są no. proste, tak Facebook jest mega chują. No, no. Ale w ogóle to też mnie zastanawiało, jak oni, bo, bo oni, to kiedy to było, z dwa lata temu, tak jak oni to wprowadzali? Tak naprawdę ten, ten się nazywał New Xbox, experience. New Experience, tak? No. I oni to wprowadzali i właśnie tak dużo się mówiło o tym, no, nie, że jest no, ta no, integracja no, z Facebookiem, z Twitterem no. i tak dalej. I już wtedy wszyscy sobie wyobrażali to w ten sposób, że no, mogli właśnie z tego Guide'a na przykład wrócić status nie, na Twitterem. No. Z, o, Microsoft sam mówił, że będzie można fotki jakieś no. postować z gier i tak no, dalej. By było tego w ogóle nie ma, nie? Więc no. No, to tak trochę się nią wygląda i. Tu już wolę spamowanie z PS3, bo to już jest fajniejsze, no bo przynajmniej to znaczy twoi znajomi w jakiś sposób tam a, wiedzą, nie, że grasz, no, na tej zasadzie. Tak? Nie, dobra, to była jakaś bukawizja, nie będę o tym mówił. No. no, powiedz! Nie, na przykład fajnie byłoby na przykład za pomocą jakiegoś Facebooka robić, na przykład cheatfocie z, z Multi, Gizu. No właśnie, no właśnie no. o tym mówił tak. przed chwilą. No, no, no może się połączyłem na chwilę, No się tak. czuję chyba. Dobra, niebawne, ale to był spokojne, naprawdę, no to byłoby fajne. Okej, okay. um, okay, myślę, że łączymy. temat <laughs> to mamy już ze sobą, tak? No, Sorry. zawsze. Kilka minut. A tylko jedną rzecz domu. Tak. Mówiłeś, że jak dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że będzie jakaś aplikacja na Windows Phone, tak? No to nie w Polsce. Aha, aha, <grym> to tak. tyle chciałbym powiedzieć. Już Stany mają, a Polska nie Polska będzie miała. A jest zeista, bo ty, ty tak opiszę mniej więcej co ona robi. A możecie sobie na przykład posiadając Xboxa w domu, będąc nim na, na uczelni odpalić albo zaprogramować, że chcecie, nie ma 20, oglądać jakiś tam film. Mm -hmm. On się automatycznie tam, załóżmy, załaduje, będzie czekał na Was na 20. I jak usiądziecie sobie na kanapie, to na telefonie Wam się wyświetla na przykład obsada, jakiś tam no, plakat fuck. i tak dalej. I to wszystko w czasie rzeczywistym jest dostosowane do tego, co jest na ekranie. No i tam mnóstwo jakichś tego typu opcji, więc oh, to jest panie. zajebista aplikacja. No, I chyba można kupować rzeczy przez MacBookie? Tak, i tak wody, no, generalnie można obsługiwać Tak. Audio. No to jest fajna sprawa. No, szkoda. Radulf powie, co tutaj o can O People Can Fly coś ciekawego i ich najzajmiszszej grze... Ballet Storm. No tak, ale... Bullet Storm. Ballet. To nie jest o Ballet. To nie mistrza. jest o ballecie, ale wyobraź, wyobraźcie sobie grę, gdzie, nie wiem... Ballet jest, że waszym... Dobra. Po jedynki Ballet. ballet. No. Jesteś Ballet Mistrzem. Widzisz tą scenę? Gdy, ja się... Czarny łabędź Czarny no. łabędź Czorny łabędź. Low King in <śśś> <śś> Tak, czarny łabot. E, Violetta Villas nie żyje. Mm -hmm. No ale już dwóch dni chyba. No i no. co? Świt żywych trupów. Ciekawe co z tymi psami wszystkimi się stało. Już obejrzałem jeden jej występ w tak? jakimś filmie. Tak, nie. Tak, nowe schronisko będzie, tyle psów, tylko to czym. Ja otwieram schronisko imienia Valety Villas. Potwierdzone. Ten film. E, Okej, okay, więc tak, pibuł ta i. Bulletstorm. Bulletstorm. Bullet Storm. Bullet Storm. Bullet Storm. No grałeś i... jakąś grę People Can Fly zanim. Czekaj, grać? nie? Nie, tak. nic nie grałem. To była moja pierwsza gra tak naprawdę: People Can Fly. Ja grałem trochę w Painkillera, tak? Ja Pain grałem. Znaczy, no. Ja chyba chwilę grałem w Painkillera, jeżeli dobrze pamiętam, ale. To było chyba dawno temu i nie jestem pewny. Nieprawda. Więc nie będę na ten temat ściemniał, ale. Ja grałem Pirsy na... i Pankillera No Gearsy też nie grałem od People's Fly, bo grałem na Xie Tak więc też nie jestem w stanie powiedzieć Ale słyszałem, że była dobra ta konwersja Była. I dlatego właśnie chyba się zaczęła ta współpraca z Epic No chyba tak, no i ogólnie ta współpraca całkiem dobrze się ma Tak z tego co Wiesz. widać i No w wiem. końcu nazywają się teraz niby Epic Polska, nie? Tak? Tak, tak, tak oni, nie oni są Epic Poland Wow Bo to było, no teraz taki inside. Bo... Słuchałem Poligami, gdzie był Adrian Chmielarz kiedyś no i tam właśnie on opowiadał o tym, jak to wyglądało, więc generalnie to wyglądało w ten sposób, że po prostu konwersja gilsów to było takie zadanie, które miało sprawdzić, czy oni się po prostu nadają do tego, żeby dalej współpracować. No i tak mi się spodobało, że dam ci ich hapnęli i oni są teraz Epic Poland. A to nie było dosyć dawno temu, że bo wydaje mi się, że... Jakby... No to było dawno temu, ale konik oni ich to oni ciągle pracowali nad różnymi gierkami, nie? No i właśnie potem był ten bu bu bu bullet storm tak zwany. No bullet. bullet storm jest zajebisty tak naprawdę. zajebiste. ja ogólnie, jest, jeśli chodzi o shootery, czy tam fifth person shootery, no to dawno się tak dobrze nie bawiłem jak przy w ogóle w sumie, bo ostatnio, jak którą wspominam, że w ogóle tak dobrze się bawiłem, jeśli chodzi o właśnie ten styl, o, o ten jako. Oszczelanie jest. do ludzi. Oszczelanie do ludzi, znaczy to powstałem w sumie bardziej do kosmitów. To był dioknukem, ten 3D, jest, tam, który. A no, tam to chyba to... nie jesteś entuzjastą gatunku, tracił ja się ostatni jest sobie... tego No no może dobra. A grałeś w tego nowego diuka? Nie, tego nowego nie grałem i nie chcę niego grać. W ogóle nie. to w ludzie z people can fly powinni robić tego do nowego diuka i wtedy byłby ten duke zajebisty, no. Jak będę nam z to Tak, ale właśnie ogólnie. ogólnie... No nie jest tylko jeden, no. no. Hej the king. No ale ogólnie bólec to jest zajebisty. Eee, naprawdę świetna, świetna, świetna gra. To opowiedz świetnaśka. o czym jest. O nie, będziesz mówił, że świetno grałeś. Ja sam Ojej, powiem, że jest świetno jest. gra. No, Wbrew Dobra, radowi nie Nie, ja chcę coś powiedzieć. Bo... Jesteś kosmicznym piratem, koniec kurwa, tak, jest zajebista gra. 9 na 10, chuj! Dobra prostu jesteś kosmicznym piratem, gwałcisz, no, mordujesz chodzi. wszystko w przestrzeni kosmicznej. Słyszałem, że właśnie o fabułę się trochę rozbija, ta słaba sprzedaż też. Pierdolisz. No tak. Zajebista jest. No jest zajebista, ale podobno jest za bardzo zakręcona i ludzie jej nie rozumieją. Ej dobra, to.. ja oglądają to, no. na wspólne i to nie wiedzą o co właśnie. chodzi w Barrett Stormie. No, po... no, bo, no po... bo nie, bo wiesz co, bo to jest jedna z tych w której nie ma, uratuj Amerykę, kurwa, No i ludzie tak. się głupią <laughs> w te. Taki, <taki> główny cel uratuj Amerykę. No dobra, wiem co robić. Ej, nie wiem, strzelaj do końca, Kurwa! Nie wiem o co chodzi w tej grze. Strzelaj do <taki> Ja Wyobraź to, to, to <grym> sobie, że to koreńczyzny! Czyli chcę <grym> powiedzieć, że ci, że, że, że szarańcza to jest po prostu jakaś parabola Sowietów, tak? Tak, tak, mniej więcej o to w tym chodzi. Inaczej tak gra się dobrze tak nie sprzeda, bo... A ci lśniący, tak? Tak, lśniący to są no, niemcy. <grym> Wszystko jasne, czy mówię. No i więc, dobra, jesteście no. kosmicznym piratem. Tak, jesteście A kosmicznym piratem, i chce się zemścić za... Z... Zrobienie ciebie w balona tak naprawdę na pewnym generale Serrano, danie, Serrano. który jest naprawdę kawał, jest to kawał skurgiala takiego na miarę. Na no, miarę naszej zajebistości, no. no tak, no to jest po prostu, on się powinien wpisać wysoko w kanon tych wszystkich różnych z różnego rodzaju. Wysoko, że powinien pisać. Popkulturowy. No i... dobra, generalnie fabuła jest bardzo prosta. No tak, prosta, no <grym> po prostu. To, nie wiem w ogóle, w ludzie mają problem. Nie, nie, nie wiem, w którym ludzie piratem Ale dziw... dla, mnie, dla mnie ta fabuła jest po prostu taka prosta, jak nie, jak w kronikach Riddika, mniej więcej, no tam też to było generalnie bardzo proste tak no. mi się tak wielka kojarzy, tylko z większym jajem mhm. takie kroniki... E, tam jest z jest większym jajem, tak? No, no, no ta tak, prawda. A, no bo fabuła się mniej więcej tak zapowiada, U... że e, pracujesz dla generała Serrano, tak? okazuje mm. się, że cię wyruchał, bo zabijałeś niewinnych no, tak. ludzi e, zostajesz kosmicznym piratem, natrafiasz na jego statek bo rozpierdolasz bo? mu ten statek Kosmiczny statek rozpierdolmy go! Uuu! Spadać na jakąś planetę, która jest fajnym kurortem, który. No Już był, nie jest kurortem. Był, fajnym, był fajnym kurortem, gdzie więźniowie przejęli władzę, znaczy władzę, powiedzmy, że władzę, no, się z więzień i zaczęli robić rozpieszczony. No i musimy się dostać do kapsuły ratunkowej i przy okazji zepsuć się na Sarano. No, no i to jest Czemu, jaki jest problem? Nie wiem. I przy okazji. Co? Nie wiem, o czym rozmawiamy. No właśnie, no wasze, to co jest fajnego w tej grze? No, no fabuła jest fajna! Tak, ale, ale co jest najfajniejszego w tej grze, to jest właśnie sama, no, sama biedność polega siedzi w gameplayu, tak? No, ale w nie... System jest piszotów i... I no, ale widzisz, okazało się po prostu, że społeczeństwa zachodnie nie są tak głupie, jak my nie żeś no to się zakładali. Tak, no. <laughs> ja ale nie ja, Jeszcze, jeśli chodzi o fabułę, to jest bardzo fajnie... Z... Dla mnie dla bardzo dla fajnie dla jest tak, jest i, prosto, i są fajni bohaterowie, tak? I, nie wiem z każdym jakby z tym, tym członkiem tej ekipy jakoś się nie wiem zbratałem ten główny bohater ma dobre teksty ma, ma fajnego sidekika w postaci Isiego, który, którym odpierdala co chwilę jest Triszka, która chciałaby gwałcić facetów i jest Serano który jest generalnie naszym głównym wrogiem, ale, ale nawet do niego czuję jakąś taką sympatię i ja jak muszę z nim tam śmigać to jest spoiler, tak? to, to nie, nie chcę tego od razu zajebać, tylko każdy jakby ma... chodziemy wanią w niego serię chciałem zobaczyć jaka będzie reakcja w sensie, no jakoś, pomimo chodzi też o to, że nie wszyscy są jednokolorowi, w sensie, że, że ten jest do szpiku zły, albo ta jest do szpiku dobra. To jest Dalej, to jest takie cienie jakby, i przez to jest fajnie napisane jakby te, No uchło po prostu. W no w końcu ten, jak się nazywa? Ja da swoje paluchy to wkładał w ten. Ja się po prostu no, tak zastanawiałem <laughs> zawsze jak, jak myślałem o tej, że dlaczego ona właśnie się w ogóle nie sprzedała, nie? No bo patrząc pod. Pod takim kątem, typu patrzymy sobie w sklepie na okładkę nie i oglądamy screeny To wygląda zajebiście mm -hmm. eee, Założenie gameplayu, strzelanka, no to kurwa, wszyscy sięgają się po strzelankę nie mm -hmm. Ale jest coś takiego, co ludzi odepchnęło nie? Od, od tej gierki Ja mam wrażenie po prostu, że to jest... Mm. To, co nam w Polsce się podoba powiedzmy bardzo i to, co wam się podoba, mm. czyli zajebista fabuła, która jest pokręcona. I która jest inna niż wszystkie inne powieści. No y, dokładnie, co... bo jak grasz sobie, to, to, to co tobie, nie wiem, dzisiaj pisałem, tak? Czy, czy jakoś wczoraj to gram w Gipsy i mogę kurwa w Gipsy grać non stop, nie? Mm -hmm. Gipsy są taką gierką, którą odpalasz i wiesz co będzie dalej. Yy nie musisz patrzeć, na którym jesteś poziomie, bo i tak wiesz, że już się zbliżasz do końca nie? są przewidywalne do bólu po prostu to no, jest jak pier, pier, pierwszy lepszy film akcji no, na tej zasadzie a Polacy po prostu mają taką wadę, że chcą czasami przekombinować no, i to jest tak zwany trochę przekombinowany pomysł nie? on jest fajny, tylko to jest tak jak teraz czytam książkę, tą biografię Steve'a Jobsa nie? No nie, ale tam jest tylko taki tam jest tylko taki przykład, nie, który jest jakby analogiczny do tego, że można robić komputery dla geeków, nie, I dla jakichś maniaków, a można robić komputery dla ludzi, nie, No i można robić grę dla siebie. No i to jest taka gra, myślę, trochę była dla nich, a można zrobić grę na rynek komercyjny, po prostu globalną masową. takie są Gearsy, nie? Że po prostu ktoś, kto grał w Gearsy 2, czyli się jak w domu. Ktoś, kto nie grał nigdy w żadną część gisów, tak jak odpali gisy trójkę, to on się ja piję do jakaś no. zabista no. I to jest to. No, no tak, ale to też znaczy na, na tą samą sprzedaż, bo no, to e ma trochę też, złożyło się trochę innych czynników też. Bo no, na a, a, przykład wyszedł w a, a, takim czasie, nie pamiętam, to jest. Kilzon? na przykład wyszedł w tym czasie. Zafornia. Ale myślicie, że Kilzon tak, tak wpłynął na to? E, nie. No bo wiem. to Generalnie nie wiem, czy powinniśmy mówić, tak jakby starać się wgryźć dokładnie w ten dlaczego tak się słabo sprzedał i czy naprawdę się słabo sprzedał, bo tak naprawdę nikt z nas jakby nie pracuje w tej firmie. Wszyscy jakby nie, nie jesteśmy tylko nie jesteśmy totalnymi znawcami jakby rynku no marketingu jak to i, nie. i jak to się no rozkłada to na sprzedaż, więc. To są wszystkie jakby takie domysły, bo, bo w momencie, kiedy pojawia, była premiera, tak, i, i gra nagle wszyscy stwierdzili, że się słabo sprzedaje, pojawiły się oczywiście super dziennikarze napisali super notki na, na blogach, że się gra nie sprzedaje i napisali jakąś kurwa ich pseudoanalizę, z której jakby mało się jakby pewnie ma z, z, z rzeczywistością, tak? I, i dlatego Możemy sobie tylko tak mówić, ale tak. chyba nie poznamy do końca, jak, jak to było naprawdę. I nie ma sensu rzucać cyframi coś takiego, bo nie, nawet nie jesteśmy do tego w żaden sposób przygotowani. Ja nie, dosz, dokładnie nie wiemy, jak działa ta mechanika marketingowa. Możemy no powiedzieć. ale można na pewno grubsza. powiedzieć, że lepiej zadziałała chyba w przypadku The Island. Tak mi się wydaje, mm, że tak. jakby globalnie, nie, no to Gierka odniosła większy sukces, a jak się odpala na przykład, nie wiem czy wygraliście w The Dayland, Ja mm, nie, wygrałem przecież No to <laughs> fabuła w The Dayland to jest po prostu idiotyzm, no. No, tam nie ma fabuły tak naprawdę, uh -huh. no, tam nie ma żadnego scenariusza ale. w każdym filmie o zombie? No nie wiem, to jest po prostu głupie, no, jest, jakby... Um, Miejsce, w którym Ciebie rzucono nie I cała ta sytuacja jest już tak absurdalna do bólu I nie pozostawia Ci żadnych złudzeń nie? Generalnie po prostu taki historia nie powinna Cię w żaden sposób interesować I twórcy założyli, że jedyną rzeczą, która Cię interesuje Jest napieprzanie po prostu zombie łopatą nie? No no tak. i, i, I tutaj chyba tak naprawdę zagrał ten marketing bo, bo, bo oni mieli to dużo wsparcie z tego Deep Deep, sense, deep, coś, deep Silver deep deep Silver, trailer, tak, wszystko, tak? No, deep, no. i plus, plus pierwszy trailer tak. ale z tego, z tego co można było tam w internecie wyczytać no to była potężna promocja w Stanach i, mm -hmm. i to no, jakieś no, efekty to przyniosło się... no. no bo wiadomo, że jakby na rynek europejski bullet stone był jakby naj... znaczy rynek europejski był jakby najmniejszym punktem zbytu. Tak, bo to było Jestem na rynek, na rynek y, azjatycki, tam, na Japonia i tak dalej i na Stany Zjednoczone. No mm -hmm. i w tym, w tym samym czasie, jak na przykład bullet storm wychodził, no to w Japonii ta cała katastrofa nuklearna wyszła. Bardzo zły <śmiech> moment na premierę gry. No. <śmiech> to prawda. No może, by pijna... chcieli się, może chcieliby się odstresować, no. Tak, jasne. No to no napierdolny fala odsunów, a pierdolem palerma. A chwilę czy tam jest rozpierdolona planeta. <grym> <grym> <grym> Przy okazji kawierka tam ma się rozwala i idzie nasemna fala. Właśnie, <grym> kolejny spoiler no. tym spoilerem. E, no nie wiem, no generalnie jest mi bardzo szkoda, bo sprzedało się ile półtorej banki, tak? Coś takiego. Półtorej banki. Epic tak na starcie, Radowie jak to było. Postawił pułap dwóch milionów. No, no coś tak? na stroną. Więc. Z tego co wiem, i z tego co ty mówiłeś, nie pojawi się e, pff, Storm 2 e, I to jest smutne bardzo, bo, bo jedynka kończy się tak, że mógłbyś się... No jest świetne tak naprawdę, no oni sobie zostawili otwartą furtkę do kontynuacji I dziwne, że, że nie wydoili DLC, z DLC, w sensie nie zrobili DLC, gdzie jest opowiadana historia, tylko zrobili echo Echolus. No może chcieli po prostu sobie to dostali właśnie na drugą część No, no, okej, okay, ale no, jakby podstawą tego jest y, gameplay Tak, tak. Król jest zajmisty. oczywiście To fakt. Maśik, ty ty... Ten... Grałeś w demo? Nie, ty nie, grałeś, nie, nie to nie grałem, bo to był akurat twój czas posługi kiedy nie miałeś żadnej konsoli i nie mogłeś zagrać w demo Balet no. Storm, ale mogę ci pożyczyć Balletor. Ja też. I zagrać się z Musisz zagrać tą democrać. Rejka do góry, kto I może mi pożyczyć. Ja ci chętnie poczułem Bad Storm, jest mega zajebisty Ja ci mogę nawet tak, teraz pożyczyć. Właśnie, teraz, bierz, jedź! Graj w Ballet Storma i to. Dobra, to ja wychodzę. Spełzujesz, nie? Możemy ci teraz odpalić konsolę, będziesz grał będziesz mówił na czymś waczy podoba. No. Moglibyśmy zrobić tak Spoko, spoko. W tym całym czasie. I nie wiem jest. Co, no może trochę o tym systemie, co? No sam system skillshotów, jakby to jest, które, w ogóle, w którym ta gra jest reklamowana tak naprawdę. Mm. Kill with skill, tak. Mm -hmm. eee, jest świetnym pomysłem, bo strasznie. Rozgłoszenia... na rape shoty. Rape shoty, skill, skill, skill rapy, rape with skill. <laughs> Taki symulator, nie wiem jak właścicielo. Na przykład na początku idziesz parkiem i przykurwiasz buta takiej kobiecie, nie? Wyciągasz, nie wiem, linka. Wiesz co, nikt cię nie, nie zatrudni raczej. <mulity> Później na przykład e, się ją na ławkę i się nazywa od nie wiem.. E, potato Couch. Co to, co to nie wiem cokolwiek. Więc taki szalony powiedz na gra, czemu nie? Ja zagrałbym. E, e, A to rape storm Rapestorm dobry tytuł na grę. Rapestorm. RAPE STORM. RAPE STORM. <mulity> Mam już pierwszego zioma, który kupi grę No to no, no, będzie cię robić na pewno, we długach. Szczególnie, że on nie wie nic za komputera Ja a mogę to, się zająć a... fabułą Ej, ale czy na przykład ten, z, z, jak nazywa, Steve Jobs, tak? Wiedział tu co komputerek na początku? Też chyba nie za dużo, nie? Po ludzie no ludzi sobie zatrudnił, którzy by tam... Tak... Właśnie, jak, jak to było? Jak to było? O, nie no, generalnie, generalnie, no tam się trochę zajmował elektroniką nie? No ja dobra, a, dobra, dobra, włą pena potrafi odpaść tego, Nie pamiętam się, no. dobra, nieważne no, nie wchodźmy w to, bo to jest... No właśnie. Eem, no, znaczy tak, właśnie e, o czym mówię o chaos? O, skill shotach. Rape with skill. Rape with skill. Eem, no to po prostu sprawia, że tak. Gra... O, ludzie o, wychodzą, o, nie mogą o, słuchać, tak, u. Tak, u. Eem, tak są drzwi. Sprawia, że ta gra się strasznie... Znaczy, że gra strasznie się rozluźnia podczas gry i, hmm? i, i... I jest to taka przyjemna wyżynka, która się nie nudzi szybko, bo... E, no. No to Frajdę znaczy nie, na przykład Sterną Friday sprawiało to, że szukanie tych nowych skrzyżotów, tak? Wyszukiwanie, nie wiem, jak można tego gościa zabić na różne sposoby, a bezmiębuję go najpierw wrzucić tutaj. Teraz go przyciągnę smyczką, daję, dam mu kopa i wrzucę go na tego kaktusa, tak? no Albo wrzucę mu jakoś, nie wiem, e, jak to nazywało te takie fajne dynie. Na Oj, głowę nie. i wrzucę go do rosiczki. I no, na albo rozsuszyj... zrobię mu headshot'a a, Albo jeszcze coś zrobię. A, gra, gra, i a, go a graliście kiedyś w Mad World na Wii? Nie, ale wiem o co chodzi. Mm -hmm. Bo trochę mi się to kojarzy, nie? Tam <suszy> też były takie akcje, że tylko, tylko. Tylko tam to było na tyle zjebane, że wydawało się po prostu po pewnym czasie, że to wszystko bez sensu nie Bo po prostu musiałeś biec, załóżmy wziąć jakiegoś typa, nabić go mm. na jakiś kołek i okładać go potem jakimś baseballem I za to leciały ci wszystkie punkty nie I e, o, tym się Chcesz... mówiło, o tym się mówiło, że to jest taka gra pierwsza gra hardkorowa na Wii tak, i No i ja to... miałem e, Wii Sports Resort chyba jedynkę e, Właśnie tego Medworlda i coś jeszcze od kumpa pożyczona, Też jakieś Wii, coś tam I generalnie Medworld to była taka gra, którą odpaliłem Pograłem 10 minut i mówię, to jest bez sensu po prostu Ta gra jest głupia, ale tu mam właśnie wrażenie, że jakby to jest zupełnie, zupełnie inny poziom I szczerze mówiąc mam jedno pytanie, jest kop? Jest Yes. No to ale Za chwilę chyba. Ci opowiem, to... o co chodzi w kopii, ale wcześniej Ci powiem, że to jest, ma zupełnie sens. Wiesz, nie wiem, jak to wyglądało w Medwardzie, ale tutaj jest coś takiego, że za te skillshoty, które wykonujesz, dostajesz jakąś ilość punktów. Na przykład jak wykonasz pierwszy raz jakiś skillshot, dostajesz i odpowiednio dużo, później jak wykonujesz kolejny, dostajesz 50 czy 25. I te punkty, które zdobywasz, wydajesz później na upgrade'y, czyli jakby musisz grać efektownie, żeby zdobywać nowe rzeczy, żeby kupować sobie amunicję, jakieś te dopalacze, czyli ten alternatywny tryb strzału dla danej broni. I jest yy, fajnie, bo wiesz, no, starasz się robić nowe rzeczy, żeby sobie blokować nowe rzeczy. Więc generalnie bardzo spoko. No generalnie jakby cały Mad World i no, ten, ten pomysł, który był w tej grze, bardzo przypominał taką e, gierkę. Z przełomu wieków. Ja <laughs> nie wiem, czy kojarzysz Devil Inside? Coś takiego, oh, yeah, yeah, yeah. co była taka gierka na pc ta chyba, chyba tylko na PC. Grałeś jakimś gościem, który brał udział w takim coś Ala la Truman Show, nie? Że były ukryte kamery, chodziłeś i tam katowałeś jakiś ludzi. Wow. O tym się dużo mówiło wtedy, no nawet TVN w faktach o tym mówił, bo to była taka gra. <grym> tak, bo to była taka gra, wie, że niby pobudzała młodych ludzi do. Tak, tak, do kupowania <grym> i maczet i ucinania rąk staruszką no, na przystankach. Przystanka. No i. Jakby w tym, w tym samym kierunku poszedł ten World, nie? Czyli grała sobie fabuła czy generalnie niespecjalnie nie interesowała Fajne było to jak to wyglądało mm, Bo to było bo całe tak czarno-białe I tylko była krew czerwona linkowy, nie? Chyba e, Tak, no Ale brakowało tam e, takiej fabuły I czegoś więcej nie? Sensu. No tak, no bo wiesz Generalnie możesz napisać te kombosy nie? Tylko to jest bez sensu nie? Mm -hmm. A tak jak e, tutaj mówiliście, no to generalnie wygląda to w ten sposób, że cały ten system skillshotów jest taki motywujący, nie? Żeby iść dalej i mi na przykład brakuje tego w giszach trzecich, nie? Czyli takiego, um, takiej rzeczy, którą były achievementy w dwójce, nie? Że ja na przykład chciałem 40, 30 razy przeładować idealnie tą broń, nie? I mnie to motywowało w jakiś sposób do tego, żeby się doskonalić. A tutaj mam achievementy, zdobyłeś 10 poziom, Aha. zdobyłeś 20 poziom. To mnie w żaden sposób nie motywuje, bo te, jakby e, obaj mam, mamy już ileś tam lat, i generalnie myślę, że nam nie zależy po prostu na tym, żeby mieć 30 poziom. Nie dary, no, nie zależy. Zależy. <laughs> no właśnie, też chciałem, że tak powiesz, nie? ale wiesz generalnie nie o co ja chodzi, zachodni, no co ja z tym nie, zrobię. Nie, no no. Tak, no. A Możesz jak... zawsze wyrywać laski, w nim. Tak, działa. <laughs> Sprawdzałeś, widzę, <laughs> no, tak. Okej, okay, ale, y, no wiesz, i, dobra, to proszę teraz trochę o, o tym koopie, o którym pytałeś, no. tak? Y, bo generalnie poza samym singlem masz jeszcze coś takiego jak y, tryb echo, echo jako no. powiem ładnie po polsku echo, gdzie masz po prostu wycięte jakieś fragmenty z, z fabuły, jakieś takie miejscówki fajniejsze. I po których sobie na pierwsze, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. To, to było akurat w tym demie, które zostało wypuszczone tam w okolicach Premiery. I wiesz, i na pierwsze, że jak najwięcej punktów zdobywasz jakieś tam gwiazdki i tak dalej, medale za to. I to jest takie, wiesz, taki rozluźniacz powiedzmy. Jest jeszcze multi, który się nazywa Anarchy Mode. Anarchy Mod, anarchy, anarchy, anarchy. Tryb anarchy. Tryb anarchy. <tryb anarchii> <tryb anarchii> <tryb anarchii> tak. I właśnie tam w Palestormie nie ma takiego klasycznego multi, że wiesz, jest 8 na 8 czy tam 12 na 12 i się napierdalacie po mapach tylko jesteś wiesz, w takim teamie, party z trzema innymi graczami i na nakurwiacie kolejne fale chyba, jeśli dobrze kojarzę, bo... No czy grac... co, jak Horda troszkę? Coś takiego jak horda i wiesz, nie, nie grałem, więc totalnie z tego co się orientuję, bo nie, nie, nie, chciałem, nie, nie miałem jeszcze czasu jakby włączyć tego. Nie, nie, nie, nie zagłębiałem się w multi ramioną multi teraz, zaraz tak, wrócił. Bo to, nie. tak, bo to sporo. Znaczy to multi jest bardzo ubogie tak naprawdę, bo już o tym mówiłeś, tak? Mówiłem, że nie jest takie klasyczne i Aha, klasyczne. że jest właśnie dla czterech no, osób. bo jest jednym tryb tylko tak naprawdę, nie? I, czyli te fale, tak? Rozumiem, że kolejny wrogów na pierwsze tak, że tak wiemy. No, Tak, to może 20, 20 i z każdym jest chyba. Więc znaczy, silniejsi są, mocniejsi no, i horda, po prostu taka. Więcej nie. punktów musisz. A nie, bo to nie, bo więcej punktów musisz zebrać, żeby przejść do następnego etapu. Aha. O, o, no. o to chodzi. I, I generalnie jest coś takiego, że są chyba nowe skillshoty, że musisz jakby kooperować z innymi graczami. Mhm. Taki dosy... Bo więcej punktów dostajesz właśnie za taką. Patrz, co się dzieje za oknem. Pada, dobra no. Deszcz pada. E, nie, śnieg pada. Zresztą. I... Wow. Śnieg. pada śnieg, pada śnieg. Dobra, coś tam leci. E, e, e, e, tak, i jakby... bo w ogóle to też killshoty właśnie. W takiej grupie masz więcej punktów. No. Więc łatwiej ci jest przejść cały etap, tak? Więc musisz wiesz, mieć kumpy na przykład, bo z, z randomami może być ciężko, jak coś, z jakimiś innymi. Do, ja mam do... headset, Człowieku, to, to nie Playstation 3, to tutaj wszyscy rozmawiałem przez headsety. Może <laughs> akurat moje psy kopulują na chodniku obok i nie mogę włączyć headsetu. Się często zdarza. Pa... Nie mam żadnego psa. Patrzyłem, a... jak mój współlokator właśnie sobie położył headset na parapecie koło swojego łóżka. Tak sobie pomyślałem, co on kurde, słuchał muzyki na tym headsetie? <laughs> Mówię, to czego mu to? Po prostu masakra. A. No, hece to jest zajebiste. Hece jest to Przyda się może do Skype'a. Do Skype'a. Do Skype'a, Skype Skype Skype <laughs> Skype musisz <laughs> mówić po polsku. A? okej. Okay. to chyba wszystko BLSM jest... Ja bym nie wiem, czy dodać, bo to jest fajna, fajna ciekawostka tak naprawdę, że... E, Epic, robiąc giz Epic trójkę... Miki. No. Trochę inspirował się Stormem, Widać to po kolorystyce no, to i po otwartych lokacjach. O, no. Po tym triku, który zasłował People Can Fly, robiąc te otwarte miejscówki. miejscówki. To samo za co to Epic właśnie przy Gizach. No to jest. O których otwartych miejscach? W sensie, tak, tak, mówisz. Eee, tak Czyli w ogóle takie większe otwarte przestrzenie. No bo, bo wiesz, generalnie to co mówiłem w tym komentarzu do gameplayu uh -huh. jest no, bardzo samo. Może Unreal Engine jest, przysto jest przystosowane do zamkniętych lokacji? Eee, no tak, eee, Mass Effect tak, jest chyba dosyć zamknięty, jeśli leży ok. Jest bardzo zamknięty. Tak, Mass Effect 1K2K były na Unreal Engine, Bioshock 1K2K. Infinite mnie też będzie... Kurde, Bioshock to jest najbardziej gówniana gra w jaką grą. Dobra, nie ale chodzi mi o to, że są zamknięte ale, miejsca. Ale Kirsy też, jedynka są strasznie zamknięte. No, przecież, no to prawda. To klimat. Dwójka już jest trochę tego więcej i jest jakby... Bo, bo to naprawdę te wszystkie... Pół gry siedzisz w podziemiach w ostatniej No. Szczególnie tam drugą część. No. A w trójcy tak jest naprawdę sporo. No, Musisz przyznać, że, że jest taki... Ale to no Nie chodzi, nie to chodzi nie, mi o otwarty miejscu. Ja, bo... jest, ja myślę, że to jest trik nie, na tej A, zasadzie. Właśnie, tak, że to, to wywołanie takiej No hmm. i wiesz, generalnie czytałem chyba wywiad z Chmielarzem właśnie, bo pewnie z nim w Neoplusie, tak się nazywa ta gazeta, bo mi się zawsze mieli z, z ich portalem. Neogo. Neogo. No ne Mniejsza. Chyba Neoplus, dobra. I tam właśnie. Nikdy dług... kiedyś nazywał Neo Geo. Okay. to nie ma, Nie, no, okay. to taka konsulka. Konsulka. Konsulka. konsulka. <laughs> konsulka. <laughs> e, nie A e, I był wywiad i tak jak Rodolfowi już o tym pewnie mówiłem, bo on teraz będzie się śmiał jak debit. <laughs> Także.. M, dobra, już przechodzę do tego, że.. Oni po prostu rozminiali tego balest, Nie, rozpinali ten. En, en, en, Android Engine, A. dzięki. I, I no wiesz, no generalnie taka planeta, gdzie jest dużo takich fajnych widoczków, no, ale detalet W ogóle Polacy chyba mają jakieś ciśnienie straszne takie tropikalne klimaty, bo jest tam. No, no bo to znaczy jest zimno. Klimacie, no to no to właśnie, a nie ten... tak jak ty na Majorce cały Dziewki Dzięki koxajski boks. No, no, no, no, no, no dobra, przecież wszyscy wiemy, to... wiemy, że jesteśmy w tym momencie, momencie na Cyprze, nie? No. Bo tam jest raj podatkowy, więc tam jest people can fly. No, no i.. No no. no, no! I rozk rozkminiałem te miejscówki, żeby było twarde i wiecie, pojawił się ten problem, że mm, ten silnik jest przystosowany do takich zamkniętych miejscówek. Jak Wymyślił jakiś trik, przyjeżdżają ludzie z Epi, którzy zrobili ten, ten silnik, tak? Dubią przy kolejnych jakby edycjach tego samego silnika. Silniku, silnika e, mniejsza. Przy, przy tym samym engineie od kilku lat i przyjeżdżają, patrzą co zrobili, tak kurwa, co ludzie z Epic do ludzi z People Can, People Can Fight. Co wy kurwa zrobiliście? Jak to jest możliwe? Przecież nigdy tego nie robiliśmy. I coś takiego, żeby w ogóle rozpłynęli jakiś sposób, żeby oszukać jakby ten silnik, żeby móc stworzyć takie otwarte, otwarte, w sensie, miejscówki. I, I ludzie, którzy zrobili ten silnik, to jest największy nie wiem, mindfuck czy mindblow. E, <tosłuch> Nie doszli do tego samego pomysłu, więc... I, I rzeczywiście tak jak mówisz, że na pewno jest jakaś inspiracja w tym i jakby sposób... Patrzenia na kot. tak mi się wydaje. Nie jest nawet, ale nawet chodzi o samą paletę kolorów, która jest... Jak się porównuje tak dwie gry jest bardzo zbliżona. Mm. Bo ty Macie widziałeś jakieś screeny z Malstorm? Widziałem, no, oczywiście. No, widziałeś. No, więc przyznam, taki... że jest mega pastelowo. No, tak. no, no, tak. no, no jest ciedle, podobnie, no. Giercy też są w takiej, w takiej kolorystyce otrzymane. W ogóle jakby Gearsy trójka, nie? To mm. tak odchodzą mm. właśnie, tak jak mówiliście o to. Co... No Kanon. O, to od kanonu. No tak, Otka. no przecież Kirsy, si, człowieku. No, dla, tej, ko, dla tej gry ludzie kupowali konsole, gwałcili kobiety i zdobywali wioski. Nie to dla Skyrim'a. No, no. Dla, dla Skyrim'a to się rozwodzą, nie? Tak, i, i robią dzieci. I, I Najlepsza była ta historia o tej kobiecie, która na, na tak? tam był pokazywany? Nie, nie. Coś, coś mieszam, ale generalnie była prezentacja Skyrim'a, mhm. ta chyba 20-minutowa czy 40-minutowa nie no, w takiej dłuższej. Czy, czy jakiś materiał z Skyrim, jest pełna sala, jest jakiś konwent i, i puszczałem ten materiał i, i kobiety zaczęły odchodzić wody i nie mogła wstać, wyjść, bo musiała obejrzeć do końca ten materiał wideo i nie wiem, tak serio? na serio, no, jest taka właśnie historia z tego, o, wow. jeśli sobie tam przeczytacie, więc naprawdę to Skyrim jest To powinno nazywać ten Dragonborn Dragon... no, Ale czy się nazywa Dovakin jakiś dom? rodzice dali na, na imię ja chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć o, o najchujowszym archimiecie, jaki robię w życiu. Co prawda dużo tych archimień... o właśnie... Nie znam tytułu tego archimień, ale generalnie chodzi o to... Gram trochę w Noir i generalnie chciałbym podziękować studiu Team Bondai, że się rozpadło. Nie będziesz nie zrobicie więcej chujowej gry. Dziękuję za uwagę. Generalnie fajnie działa taka selekcja, że, że jakieś słabsze studia odpadają. Znaczy, Generalnie z Lane jest taki problem, że ta gra powstawała 8 lat. Nie. Co? Przesadzam, dobra. Powstała naprawdę długo, od no Naprawdę długo. 8 lat. Dobra, strzeliłem 8 lat. 8 lat w Polsce. Nie, nie, ale powstawała dosyć długo i oni mieli z tym ogromne problemy. Nie dość, że właśnie powstawała długo. Wydawali, wydali w Huysę hajsu na tą zajebistą technikę do zgrywania gęb. No i co, to działa? Działa, jest mega zajabistą. I to jest jedyny plus tej gry. I muzyka. I to jest. No to chyba nie jest. To nie jest sens, to nie, nie, nie po to kupiłem gra. Gra, długo. A ta gęba się rusza. Jezus Mariata stara po czterdziestce. <grym> Okej. Okay. Mieszka. Generalnie były problemy z tym, bo długo powstawała, tak wydali mnóstwo hajsu. Tam, nie było, nie było, nie tak, by był, był, był w ogóle crunch time, czyli to ciśnienie chyba nie. Oni mieli że 3 lata crunch time, czyli nie wiem, deweloperzy siedzieli, de strali, rali, pili niekoniecznie w takiej kolejności w studiu i nie wychodzili z domu, nie wychodzili z pracy i tak dalej, więc to wpływało jakoś na morale W okolicach premiery później okazało się, że... bo generalnie kiedy pracowało, kiedy ktoś pracował nad tą grą, to pojawia się na przykład na dwa dni, nie wiem, może przecież na bardzo krótki okres czasu, że wiesz, nie, nie mogli się zgrać w studiu, bla bla bla i ten, ten typ, który McNamara chyba, jeśli dobrze pamiętam, Podobno wszystkich tam cisnął od chujów, wyzywała DD i powiedział, że to jest jego wiesz, sposób na pracę i tak dalej, i dużo ludzi było niepoczeszonych. No i wiesz, w ciągu tych kilku lat, jak powstaje gra, dużo ludzi się przez studio i, i na końcu przy napisach końcowych dużo ludzi nie jest po prostu wymienionych, że robiło tą grę, co jest takim niesmakiem pozostaje jakby. A, no to chyba tak od strony tej zaplecza i generalnie jak Tim Bondaj się rozpadło, tak to zostało jakby ogłosiło swoją upadłość z, z milionowym yy, zadłużeniem, milion dolarów chyba australijskich, jeśli dobrze pamiętam, yy, po, po tych wszystkich aferach i tak dalej, to teraz McNamara robi nową grę, która się nazywa Dziwka Orientu. Zrobiłem yy, poruszającą minę do Macieka, Maciej nie zarpał. Naprawdę gra nazywa się Dziwka Orientu. Nie, że rzadko. Tak, Horror of Orient. Jako ze szmata Orientum Horror of Orient. Jeśli dobrze mówimy, fajna nazwa. ja w ogóle o tym L.A. Noir to... E, usłyszałem jakaś przy okazji premiery tak naprawdę. No i jeszcze się mówiło, jak były, było któreś E3, tak? co, nie wiem, czy było takie życie, co na konferencji Sony e, jeden z tych egzeków właśnie Sony wyszedł i powiedział, że o, będą, oni będą mieli też e Exclusive od Rockstar. A, to I pamiętam. wtedy powy... było właśnie wymienione LA noir tyle, że nikt nie wiedział tak naprawdę o czym będzie ta Gierka i wszyscy się bardziej spodziewali drugiego Maxa Payna albo czegoś. Albo ta, no. coś takiego, bardziej GTA No a tutaj taka pojawiła się moim zdaniem trochę marna konkurencja dla Mafii, która sama w sobie jest marna. to nawet nie jest konkurencja dla Mafii, tylko to jest konkurencja dla Phoenix Wright'a. <laughs> Jeśli nie, nie kojarzysz z takiej gry, Phoenix Wright była na DSie, jest no. na iPhoneie to później powiem mniej więcej jakie są podobieństwa, mam tak naprawdę... Dobra, zresztą od początku. Kim grasz? Grasz Cole Phelps się, się nazywa. To jest mniej więcej 1946, czy trochę później, może półtora później. Generalnie chodzi o to, że to jest czas powodni, jest Los Angeles. Los Angeles, myślę. Nasz główny bohater jest weteranem wojennym, tak, zdobył jakieś tam oznaczenie, walczył na froncie z Japońcami i ma jakieś takie powiedzmy przeszłość. Tak, we krwi, tron we krwi, japońskiej film. I ma jakiś po prostu wstąpił do policji, żeby w jakiś sposób się oczyścić, przynajmniej tak to widzę. I oczywiście zaczyna jako zwykły krawężnik. Pierwsze te misje są jako właśnie tutorial a później trafiasz do, do jakby wydziału, który zajmuje się morderstwami, później jest VICE, czyli głównie narkotyki. I na końcu jest Arson, czyli podpalenia. I to jest. właśnie gra jest podzielona na takie cztery większe cztery. I każdy z tych chapterów łącznie dodaje 21 misji fabularnych. To jest, to dla mnie to jest o wiele za dużo, powiem właśnie dlaczego później. I jesteś tym właśnie Colin Ferbstone, który awansuje stopniowo oczywiście tam są jakieś takie rzeczy. I generalnie, bohater jest chujowy. <laughs> za każdym razem, jak go widziałem, widziałem go cały czas. Chociaż pod koniec jeszcze tam pojawia się kimś innym, tak? Jak już powiem, że jakby kierujemy, tak? W ogóle nie, nie, nie czuję tego bohatera. Jest jakiś taki, nie zgadzam się z nim w tym, w tym co robi, nie czuję do niego sympatii, nie, nie wiem, co go tak naprawdę wiesz popycha do tego, yy, co, co chciałby zrobić. Generalnie, jeśli już rozwiązuję tę sprawę, to wydajesz się jakimś idiotom yy, Na przykład przesłuchujesz kogoś, przesłuchania też o tym powiem za chwilę, ale już teraz, że, wiesz, zadajesz jakiś, jest jakiś taki prozaiczny temat na przykład, nie wiem, yy, kiedy wróciłeś, o której wróciłeś z pracy, już coś takiego, a to już jest chyba kwestia, problem, yy, to problem napisania dialogu samego, ale zdarza się tak właśnie, że, że zadaję ten, jako detektyw, jako detektyw zadajesz jakieś pytanie, yy, właśnie takie proste, on nagle wypierdala, zabiłeś ją, zabiłeś ją, masz dom, coś tam zupełnie nic tak, nie gruchy, nic pietruchy, tak powiem bardzo dziwnie i nie, <śmiech> bardzo po naszemu, <śmiech> tak z jakimś głupim tekstem, że, że chce kobietę jedną yy, zabić, że od razu do, do do więzienia, więc to jest... No, pojawiają się jakieś takie, yy, zawiłości, że nie wiem, zdradza żonę. Wielki spoiler. Cole Phelps zdradza żonę. Generalnie jest takim cieciem, z którego no, ja nie bym. nie wiem, jeśli by była opcja, że, że mam pistolet i mogę sobie strzelić w web, zrobiłbym to w przeciągu pierwszych pięciu minut, bo mam go po prostu dość. I, i, i jest straszny bohaterem. To jest jeden z najgorszych bohaterów, jaki został w ogóle stworzony na potrzeby Już ci jego partnerzy są dużo ciekawsi jakby pod tym względem, bo każdy jakby coś ma tam ciekawego do powiedzenia. Ten Cole Phelps jest taki... taki nie wiadomo co. To nie tak. jest Grayson Hunt. No. No, to nie jest Grayson właśnie brakuje takiego pierdolnięcia jak zwykle. No to czego mi brakuje w tej grze pierdolnięcia? Okej, okay. teraz powiem jak wygląda mniej więcej Gameplay. Eee, tak, jest, dowiadujecie się jakiejś sprawie. Wszystko się zaczyna oczywiście w tym departamencie jakimś tam policji. Bla. Dostajecie briefing, tak, i mówicie tam, więc została zajebana kobieta. Bla, jedziesz tam ze swoim partnerem e, przez LA, który jest oczywiście cudownie odzorowane oczywiście tylko, że służy jako tło. Bo naprawdę... E, tak. czyli, czyli liniowo, po sznurku e, Akurat możesz sobie jeździć po całym mieście, ale wiesz, no, musisz dojechać do sprawy, do, od punktu A do punktu B A propos jeszcze miasta, widziałeś ten trailer filmu Warszawa 1935 tak, A nie, to nie, ja widziałem, myślałem, że Warszawa 2012 Nie, nie, nie, Warszawa A. 1935, jakieś studio lat 30 jest zajebiste mm. po prostu i kończy się to końcówka jest najlepsza, jest pokazany sezam, tak jak jest McDonald mm, na Świątek no. e, jedzie tramwaj i jak ten tramwaj przejeżdża mm -hmm. przez no, kadr trik. to nagle się pojawia Warszawa z 35 roku ale z samochodami i tramwajami z, z, z współczesnymi Fajnie. i całe miasto jest odwzorowane jest mega po prostu, będzie w przyszłym roku w kinach, ale to mów o LA bo tak no. mi się skojarzyło właśnie z zajebiście odwzorowanym miastem, bo przy okazji 90% gier, gdzie jest jakiekolwiek miasto, mówi się o tym, że zajebi się odwzorowane, i tak było w przypadku, nie wiem, Prototypa, tak? Na, na tak. Xbox'a, gdzie mówili, że Nowy Jork odwzorowany, a jak ta postać wskakiwała na dachy tych wieżowców, to było widać, jak tekstury się po powtarzają, nie? I jak to wszystko chujowo wygląda. No to nie jest odwzorowane miasto. nie, były roz... lokacje w tym, w Assassin's Creed, ale to no, było w lokacje No, odwzorowane, no ale to było dobra. I ta na przykład, nie Marka tam w Wenecji wyglądała nieźle. Nie, no, Assassin's Creed jest tak, świetnie. Potem, no. Co no. Ale chyba to Revelation jest zarzuca się właśnie, że, że jakby ten Konstantynopol, Istanbul, jak to nazwać teraz, kiedykolwiek, nie pamiętam jak to się nazywa. Chyba Stambuł hmm. nawet teraz się nazywa to miasto. jest Bardzo się powtarzają te lokacje, ale nie będę o tym mówił. Teraz. Generalnie chodzi, mój problem z Reno i, i z tym całym miastem wiedziałem, że to nie będzie sandbox, wiedziałem, że to będzie właśnie taka gra typu mafia, że, że jedziesz tylko i miasto jest tłem, ale najgorsze jest to, że, że kupiłbym ten pomysł, jeśli bym wiedział, że, że miasto już jest tłem od samego początku. Tylko ale to twórcy jakby spróbują nam sprzedać, sprzedać taki pomysł, że to miasto jakby jest w jakiś sposób interaktywne. Bo na przykład jeśli spojrzysz na to, na, na którą częśćkolwiek GTA, tak naprawdę Hmm. Też jest takim tłem, ale jakby twórcy podsuwają jakieś pomysły, dzięki czemu wydaje się, że, że ono żyje i że jest w jakimś stopniu interaktywne. Bo w GTA masz taką możliwość, że możesz e, podążać tym głównym wątkiem, hmm. a możesz go totalnie olać i na przykład zabijać gołębie, nie? przez no. pół roku. Tak. I to, to to, to tak to może być, I to może być twoja rozrywka, nie? No. I na przykład mnie zawsze interesowało pójście tym głównym wątkiem, no bo chciałem się dowiedzieć, co tam się dzieje, nie, ale są tacy goście, którzy robią tam sobie tam związki na przykład, nie, w GTA i ch chodzą na randki ze swoją dziewczyną wirtualną, co, co kto lubi, nie, ja i ja mam właśnie takie wrażenie, że co, so, Le Noir jest taką... Marną kopię nawet nie Mafii 2, tylko Mafia 1. Nie? Gdzie mm. ja pamiętam jak Mafia 1 wyglądała, to była po prostu gierka podzielona na misję, nie takie. No. Jak... I to jest właśnie mniej więcej. Hardcore tak. taki old school, nie, że masz niby otwarte miasto, ale wykonujesz tą misję. Jest czarny ekran, loading i misja mm. druga. Nie? Mniej więcej tak mm. wygląda. Pewnie. Ale wiesz to, bo jakby było to, tak, jakby A Rockstar, jakby. Znaczy. Rocksta, Rockstar to firmuje, nie? Swoją nazwą, więc jeśli grasz w grę od Rockstar, to spodziewasz się tak naprawdę GTA. Nie no, serio, no. bo jak, jak słyszałem o Leigh Noir to nie kojarzyłem w ogóle tego e, Tim Bonday, tak? Ja no. też nie. Dla mnie to była gra Rockstar, no, tak? No. no. I dopiero później się dowiedziałem, że to tak naprawdę robi Tim Bonday. No. I no dobra, ale chodzi mi o to, że... Mm, o co i, ci chodzi? Chodzi mi o to, że właśnie że próbują stworzyć jakby pozory, że, że do miasta jest w jakiś sposób interaktywne, że na przykład jest coś takiego, że zbierasz pierdołowate rolki filmowe z tytułami filmów z tamtych lat, Taki, nie wiem, no to powinna Cię ruszyć, jesteś na kulturoznawstwie, nie? Bardzo ciężko. Jestem no, tak jest informatykiem, który programuje na, na co tam... na złą. Naukę złą. Nie, chodziło mi na ruterze Naruto. Programuje programuję na gry. Ale może tutaj ten kabel, tak, położyć kabel, kabel, kabel, Tak. E, to stary numer. To stary <laughs> numer. Okej okay, i na przykład poza, Są misje jakieś poboczne, że na przykład jedziesz w swoim z tym, nie wiem, jakąś brynią i, i masz obok swojego z tego zioma, który ci tam pierdoli o tym jak rucharzone i dostajesz komunikat przez radio i że na przykład o tam typ, yy, rozkurwił pół sklepu z jubilerem, jeźdź tam kolb, rozwal trochę ziomów z nie wiem, z pistoletu, no to ty odbierasz to zgłoszenie i jedziesz, czyli są takie misje poboczne, ja Wiesz jakbym nie miał tego po prostu miałbym coś takiego, że yy, masz misję, zrób misję i to jest jakby na tym się skupiamy, tylko tak? I że możesz jechać od punktu A do punktu B i to jest naprawdę tylko taki jakby tło totalne, ale nie to jak to próbuję to jakoś wymieszać. I to mi jakby nie podoba mi się. To chciałbym po prostu, żeby było skonkretyzowane. Albo robimy to tak jak jest w GTA, możesz sobie robić wszystko, rozpierdalać i tak dalej, albo po prostu masz jakiś taką grę jak mafia I, i to by pasowało dużo lepiej jakby do Lengua. Bo tak naprawdę to, że pojedziesz tą drogą czy tamtą na miejsce zbrodni, to i tak nic nie zmienia tego, że jesteś na tym miejscu zbrodni i tak więcej. Dobra, no jedziesz na to miejsce zbrodni. oczywiście możesz sobie wybrać, że jesteś leniwym chujem i wciskasz dużej Y i twój ten towarzysz jedzie zamiast ciebie i po prostu ładuje ci się screen, ładuje ci się plansza, miejsce zbrodni tak jakby. Tak, Bierzesz na to miejsce zbrodni. I, i szukasz poszlak, tak? Szukasz poszlak, nie wiem, i ja jestem nubem totalnym, ustawiłem sobie, żeby mi pad wibrował jak pojawi się jakaś poszlaka. <grystanie> no i tam generalnie przeszukuję nie wiem, ciało, najczęściej no, jest to truba, jak tam sprawdzasz jakieś tam pierdoły porzucone damskie torebki, nie wiem, jakieś fajki, jakieś elementy, takie po prostu, które mogą Ci w jakiś sposób pomóc. No i gadasz z jakimś świadkiem i teraz rozmowy właśnie to jest jedno z co fajniejsze, chociaż te dialogi, tak jak powiedziałem wcześniej, są trochę niedojebane, że nagle ty wyskakujesz z jakimś zupy tekstem i nie wiadomo, nie potrafisz jakby wejść w tok rozumowania tego. Właśnie problem z takimi grami, gdzie musisz rozwiązać jakąś zagadkę czy coś takiego. I, I z tym sobie nie mogli chyba poradzić twórcy tych pierwszych przygodówek, że po prostu te, te rozwiązania nie zawsze są logiczne, są logiczne według twórców, ale jak ty grasz, to dla ciebie nie są zbyt logiczne Pomyśl o tym, czy, czy tak było w przygodówkach tych starszych. Nie że, no, że, bo że, generalnie. Że niektóre rozwiązania generalnie, są absurdalne? No bo właśnie jak. A propos przygodówek, to chyba tych takich oldschoolowych, to generalnie chyba o to chodziło właśnie, żeby te zagadki były na maksa pojebane nie? No tak, Bo ale... Tam w trzech czwartych tych przygodówek zagadki w ogóle nie były na pierwszy rzut oka logiczne, nie, mhm. i e, połączenia na przykład, tak jak, nie wiem, graliśmy nie wiem, w Secret of the Monkey Island, mhm. tak to połączenia załóżmy różnych przedmiotów mhm. są po prostu absurdalne, nie, mhm. I, no, to ale, o to chodziło, to tak, miało rozwijać jakąś wyobraźnię, nie? ale ja nie wiem, czy w XXI wieku, taki, John, że od Rockstar, e, generalnie powinno chodzić o rozwijanie wyobraźni no, i łączenie bo... absurdalnych przedmiotów. Tam. No, powinno być. W sensie, no, no. trudno jest wejść w ten tok, jaki sobie jakby przygotowali twórcy. W sensie, A jest filmowo? Tak nie, sobie teraz nie, pomyślałem, nie, nie, nie wiesz, bo jest myślę sobie, wiesz co? Kategoria mała. Patrzę, patrzę po prostu na to pod takim kątem GTA 4, nie? Pierwsza scena i masz wrażenie, to jest dobre amerykańskie kino. No, będzie dobrze. I czy tutaj tak jest. Nie, nie. No właśnie. Jest taki właśnie. Wiesz, ja nie jestem jakby wielkim znawcą NUA i tak dalej i tak dalej. Wiem, nie w Wiem, co jesteś. Wiem, bardzo wiem, <śmiech> informatykiem, <śmiech> informatykiem <śmiech> który programuje na routerze. I generalnie. Jakby mamy jakieś pojęcie o tym gatunku i jakoś wydaje mi się tak naprawdę mało nua, jest nua, w tym Okej, okay, ale dobra, przejdę do tych, przesłuchaj, bo spotykamy, zbieramy te wszystkie poszlaki jakimś, nie wiem, światłem z broni, rozmawiam sobie i y, zadaje pytania ze swojego notatniczka i, i, i e, tak. Są gotowe pytania, tak? Tak, są gotowe pytania. Tak, układasz, no, piszesz literatury. po, prostu mam, po prostu masz A, nie, no, tak, to, Za to, dużo to, to, grałeś na Nintendo w Scribblenauts. No, no, no. Chyba chyba, chyba. A, No i nie, bo lecie zrozumiałem, okej. Okay. <śmier slow cataya> <do> i... <ArmyEh> Albo, że z ręki, nie? <śmierız> <śmierzy> Piszesz na kartce papieru, podkładasz do kina, przekładasz przykładasz. i on cię szczerzuje. Ale to by było zajebiste. Milo, Milo przecież tak miał robić i Peter Molino. Miał <śmierzy> ja, to wymyślić. Złot złotousty Peter <c> Molino. <Imperial> <mierzy> D... Jeśli tak się wymaga. A czekaj, skąd się wzięło Złotousty? ciekawe <miemi> <śmierzy> kto miał taki pierwszy przydomek. Mam nadzieję, że nie facet. Mam nadzieję, że była Złotousta najpierw. No Okej, okay, więc zadajcie jakieś pytanie i ten świadek albo coś tam wam wściemnie jakiś daje wam odpowiedź. Teraz macie trzy opcje. Uwierzyć, jako wyrazić swoją niepewność, albo od razu oskarżyć o laj, o kłamstwo. Czyli jeśli wybieracie trój, no to. Wątpliwość no to też on jakąś tam wersję wypowiada, ale jeśli na przykład wybieracie lie, no to musicie poprzeć to jakimś dowodem z tych, z których zebraliście i tak dalej. No i jak w zależności od tego jak odpowiedzą. Czy dobrze jakby ogarniecie intencje tych swoich rozmówców, czy kłamią, że, że, że, że mówią prawdę, i tak dalej. Tak mogą się pojawić jakieś nowe ścieżki do rozwinięcia, ale to nie jest naprawdę bardzo roz, rozbudowane. Sorry. Eee, i, I nie ma to zbyt dużego wpływu. I naprawdę jed, jedyną fajną rzeczą, właśnie tak jak mówiłem, dwoma fajnymi rzeczami rzeczami, <głos> dzięki, jest właśnie muzyka i ta mimika, która jest rewelacyjna. Bo, tylko, że jest problem z tą mimiką, że pomimo tego, że wygląda rewelacyjnie, to. Chyba założenie gameplayowe było takie, że patrzysz na tę twarz, czy, i, bo jeśli on już powie swoją kwestią, to przyjmuje jakiś wyraz twarzy, po prostu jakąś animację jest puszczana. Ty musisz z, tego, z tej twarzy wyczytać, czy on mówi prawdę, czy nie. Tylko, że w pewnym momencie, w pewnym momencie to już jest tak zrobione bardzo sztampowo i że na przykład bierze, on kłamie, bo to widać jak na dłoni. Tak? A, coś, i, I te animacje rzeczywiście wyglądają spoko. I, i tak dalej, ale jak to się ma do całej reszty graficznej. Miasto wygląda tak bardzo, bardzo słabo na poziomie. Nie wiem, nie wiem, no. No, nie wiem to z trudno mi porównać z jakąś grą z, z obecnej generacji, ale nie jest zbyt ciekawe, jest po prostu szara, burza i tak y, dalej. Y, I y widać, że te twarze są jakby przyklejone do, do modeli postaci tak ogólnie, że np. nie masz kapelusz, no to widać wyraźną różnicę, gdzie się zaczyna jakby włosy. Wiesz, to, to jakby stworzony w sposób taki tradycyjny tak, model postaci, gdzie zaczyna się ta jakby super technologia tak, i tak dalej, tych, tych masek. I, I to tak trochę razi, jakby, nie I, I tak to gra jest bardzo przeciętna pod względem graficznym, jak dla mnie. I, I nie wiem skąd się wzięły jakieś ultra zajebiste wymagania na PC, chociaż nie wiem, wszyscy na, narzekają, że są mega wysokie, ale to naprawdę. No nie bo jest. to Rockstar, nie? Rockstar, tak. O, oni nie potrafią to robić. Po tak? już wyszło. Wyszło, już wyszło. Oni nie potrafią optymalizować kodu. kodu. Tak, zupełnie. Zgodiłem. Pamiętam jak wyszło GTA 3, nie? I, no, i no. wtedy to minęły 3, 3 lata, zanim mogłem pograć na no. komputerze. Ale z GTA 4 też było, No ta tak PC samo, to, no. Że mało kto, jakieś high-endowe kompy. Tak, a z piątką? No właśnie, kiedy będzie piątka? No właśnie, <grywa> Moje ulubione pytanie, kiedy wyjdzie piątka, <grywa> które zadają mi wszyscy ludzie. A, tak, a, proszę, tak, każdy na, na przystanku. Tak, czy... Panie Bartku, kiedy wyjdzie GTA 5? <grywa> Kiedy będzie gotowe. Moja <grywa> prosta odpowiedź. Okej, okay, wracając. Z... I dobra, i mniej więcej tak wygląda, że jeździcie od miejsca do miejsca, przeszukujecie kolejne jakby lokacje w dowodu, dowodów i przepytujecie kolejne osoby. Jest to przeplatane jakimiś pierdowatymi pościgami za, za świadkami, które jest mega debilne. Yy, śledzeniem taksówek, czyli klasyka z GTA, tak? I jeszcze czym? I chujowymi na maksa strzelaniami. Trudno nie nazwać tego inaczej. Cover system jest do dupy. Yy, samo strzelanie jest też z dupy totalnie. Nawet jeśli masz sekwencję jakiejś strzelaniny, to, to nawet nie wiesz ile masz w magazynku, tak? na, amunicji w magazynku. I powiedzmy ponosisz jakieś bronie, Bronię? No, Bronię. Na przykład nie wiem, strzelbę. Strzelbę. <głosy> <głosy> czy Tomigana, czy cokolwiek innego? Cokolwiek innego. Tak. To, to jakby. Ja na przykład myślę, o mam Tomigana, pistolet mam nieograniczony, to będę napierdalał z Tomigana do wszystkich. Oczywiście nie, w pewnym momencie wyrzucę. Chciałbym wiedzieć po prostu, ile mam tej amunicji. To jest taka pierdolenie, ale. Ale co, nie, nie możesz tego wyczuć? To nie, nie wczułeś się. Myślisz, że on ma chuda, miał chuda i mu się wyświetlało, ile ma na on to wiedzieć, nie, ale tam nie ma chyba zmiany magazynku to czujesz, stary, jak kończysz, kończy się amunicja, to słyszysz taki Tak, charakterystyczny, tak słyszysz, że nie ma amunicji I wtedy musisz wyrzucać, wyrzucić tam broń. No, no to na czym polega problem, jak słyszysz, że nie ma, Generalnie, tak, kiedy nie ma, nie ma, po prostu musisz wyrzucać pistoletu Ale jest mega chujowe, rozwiązane, więc nie chcę... I Ty to byś pewnie chciał, tak jak w Girsach jeszcze, Szufiek. że za dobre przeładowanie to achievement Właśnie. będzie. Właśnie. I, i no... nie. Nie, mi o tym achievement. Rada miał problemy miał z tym. Na początku początku myliły mu się się <laughs> Ale, Ale to był lepsi... za jaką mi to satysfakcję sprawiło, jak to udało się to zrobić. Ale nie mam duży... tak, to miał taki problem z tym achievementem na to aktywne wyładowanie, że ja wpierdolę. Dużo lepszy był Radolf jak były e, M, nie MGS 4 tylko <głynne> Call of Duty 4 i tam chyba po raz pierwszy pojawi się tym, ten motyw z tymi psami, które cię napierdają i musimy nacisnąć e, prawy. Ten, wcisnąć prawą gałę, no. tak, żeby skręcić kartę, co Radolf naciskał ciągle lewą. Ja, przez, ja samą ja sam nie mogłem tego przejść po prostu, bo to była tragedia jako... Ej, nie Przyszedł się... Bartek, nie? I zrobił O się udało się. No. Dobra, Maciek nie kozasz, bo nie wiedziałeś, co się oznacza ludzi patemnicy. Tak do brak. tej pory nie, nie wiedziałeś. No to... nie jest widzę do niczego potrzebne, no więc Chcę wrócić do Lane yy, i wyobraźcie sobie, że robicie to i każda misja trwa tak nie wiem, około godziny. I robicie to 21 razy. O tyle I każda misja jest taki sam schemat. I to jest magazybane. I ta jest W życiu rzeczy... bym się tego po Rockstar nie Wydaje spodziewał. Mi? No, ciągle masz... <grym> chociaż chociaż wiesz, no zmieniają się zabójstwa, zmieniają się jakby biurka i tak dalej. A... Co zmieniają? Zmieniają się biurka. <grym> no bo to chyba to Def. Jest Def. No, Death. no. no. I, i, ale ciągle jest to samo. W sensie ja bym chciał, żeby na przykład... Bo kiedy po raz pierwszy usłyszałem Lane 1, myślałem, o, ja zmarłem, będzie coś jak Heavy będzie fajnym filmem i, i będzie jakąś taką... Dobra, mniejsza. W sensie, Miałeś bardzo błędne wyobrażenia. Bardzo błędne i wiesz, no, chciałbym, żeby było coś na poziomie nie wiem, 7, coś w sensie takiego, że powiedzmy, że są cztery jakby sprawy dla tego kola Phelpsa, takie większe, że, że na tropie jest jednego Zabójca, tak jak było w 7. 7 jest idealnym, jakby yy, mogłoby stanowić jakby, świetną inspirację dla L.A. że śledzisz jednego zabójcę, Fakt, że, że to jest po prostu pojawia się w niektórych tych sprawach, że na przykład yy, ten Wydział Zabójstw ma, że śledzisz Black Dahlia, tego typa, który zabijał kobiety, który był bardzo popularna sprawa. Była... Black Dahlia murder. No. I właśnie. I... Zespół taki nawet jest. I... <śmiech> Też mordują kobiety. <śmiech> Nie, oni robią coś innego z kobietami. E, no i... No i taki jakby jest jeden taki motyw główny dla danej dla sprawy, ale chciałbym, żeby po prostu cała gra była tak zbudowana i na dwadzieścia kilka godzin, żeby był jakiś jeden, takie porządne pierdolnięcie, bo ten wątek, który, bo wszystkie te cztery sprawy splatają się jakby w jedno, mają jedno tło i jakby ostatnia sprawa sprowadza się właśnie do, do rozwiązania tej, tej zagadki, która nie jest zagadką, którą możesz rozwiązać po pierwszych dwóch godzinach, bo wszyscy wokół ci o tym mówią, ale to jest inna sprawa i, i, i generalnie jest tego za dużo, jak dla mnie. To czemu w to grasz, ciągle? Dlaczego tu. O najchujowszym o to czymś znaczy to znaczy momencie Ewe, tak naprawdę, ale to, to jeszcze to, to powiem, właśnie, no. że jeśli chcecie sobie zagrać w grę, która jest dużo, nie wiem, chodzi o przepytywanie ludzi, tak, o zbieranie dowodów, tak, przepytywanie ludzi i rozkminianie różnych spraw yy, kryminalnych, to sięgnijcie po właśnie Phoenix Wright'a, na GBA, na iPhone'ie, czy na NDS-ie najlepiej. ND bo tam jest najwięcej właśnie tych części wyszło i, i tam jest o niebo lepiej to wszystko zrobione jest zajebisty bohater, są świetnie napisane dialogi fakt, że to dochodzenie do, do prawdy jest też czasami mało logiczne bo to jest japońska gra i tak dalej A, ale jest naprawdę fajna jakby fabuła i nie o co się. Ci chodzi, japońskie gry są zajebiste <śmiech> szczególnie MGS, tak? E, MGS, jest ograłeś MGS-a MBS. tak. tak i oglądałeś te dwie pół godziny animacje, animację? no powiem Ci, że odkwiłem w momencie, bo już mi się nie chciało, nie? Aha. Nie no, gen. Nie po prostu. Murzyn z, z, handlujący bronią po prostu w.. Ma małpę. w, w tak? tak, posiadający kurwa, łysą małpę jeżdżący opancerzonym wozem po prostu na środku pustyni to jest kurwa jakaś masakra. Jak ja to zobaczyłem mówię, to tylko Japończyk jest w stanie wymyślić. To no, jest to, horror po prostu. No, to jest horror. No ale tak to spokojnie. Generalnie chyba wolę jednak e, tego. Jak on się nazywa sama Fischera Sam i. Fischer, i Sprinters. No. Kupię no. sobie Splinters. Conviction. Conviction Zajebisty jest. Conviction z... no. <laughs> Conviction też może, mogę trochę pokazać, bo przeszedłem dobre i jak tamte Splinter Sera mi się nie podobały zupełnie, bo dużo bardziej jestem jakby fanem MGS-a, zawsze tak sposobu do gameplayu, że taki bardziej arkadowy, nie? Że, że nie ma takiej ptanej w czudy. Splinter w ogóle jakby mi nie podszedł, tak? I pod względem fabularnym, że jak po prostu nie, nie czułem miłości. No, bo tej tej... to Tom Clancy, nie? No, to nie, nie moja bajka za bardzo. Rainbow Six y dopiero odkryłem przy okazji, Patriotów <laughs> I zobaczyłem, fajne gra może być. I, i generalnie Conviction jest zupełnie inny. Tych... Jeśli lubiłeś to jakby z te wcześniejsze, dlatego, że były właśnie takie jak te, że były takie trochę hardcore dla no. nie Były nawet hardkorowe. z Cell? No. Nie, mi się podobało po prostu mi się podobało to, że można więcej, więcej zrobić i trzeba więcej zrobić niż schowanie się w pudełku kartonowym. No, no to. Bo. Kurde, MGS o, to jest takie do, całkiem niezłe porównanie. MGS jest tak jak Pro Evolution Soccer versus FIFA, nie? No, to, to jest tak, coś no, takiego. No. Pro Evolution Soccer to jest taka gierka, że biegniesz po prostu w lewo i. Albo cała roz, albo w prawo i cała gra polega na dobrym wykonywaniu podań nie? Mhm. i tam nie musisz robić żadnych trików itd. Mhm. A w Splinter sprinter w Splinter ser, so, i wiek, serze, serze, serze, <grym> serze, serze. i w Fifie musisz jednak trochę pokombinować, nie? Porobić jakieś sztuczki i tam. No, tam. no i conviction jest zupełnie <grym> I jest no, conviction i... był filmowe, nie? jest tego było, co, No, no. I, i był fajny cover system i fajny się No właśnie ja i chcę tak dalej, czekam na grę, która będzie fajnym filmem i jak na razie to jedyną taką grą był były by, by Gearsy co ostatnio grałem. No i jeszcze Heavy Rain. Także usiadł sobie przed telewizorem i powiedział, kurwa, zajebisty film. film Spółlokator tak? przechodzi, albo przeszedł już Dragon Age 1 i jest, kurwa, najnudniejsza gra, jaką, jaką widziałem. Po prostu z gierka, że oglądałem, jak on gra mhm. i zasnąłem. Kurwa. jest po prostu nudna, nie? Walka, najnudniejsza, najnudniejsze, co jest w tej grze, to walka. Nie do tej gry. No, no, jak sobie, i, ogóle... I właśnie jak myślę sobie, że Skyrim mógłby taki być, to. Wie, wiecie, bo to są podobne gry, nie? To jest podobny dystans czasowy, jaki jest no, potrzebny jest do przejścia. No jest no, to trochę, to niby. No jest niby trochę inna mechanika, nie? No ale boję się właśnie tego, że. Do tego trzeba mieć jakieś samo zaparcie, nie? Żeby usiąść. No bo tak naprawdę w Skyrim no tak, no na kurw czara. Na czara. Ale Możesz jakby, mieć dwa różne ale... czary, czary a, w różnych rękach. rękach. Uuu, Uuu, ja Jak cycki. Wracając, wracając tylko do Dragon Age'a, bo mi się coś przypomniało. Kurde, zapomnę o tym. W pewnym momencie mój spowokator gra Krasnoludem A już jest tam gdzieś pod koniec. A on w ogóle na walce z ostatnim bossem, czyli z takim smokiem tam utkwił. No i tam jest rozmowa przed tą walką Z innymi krasnoludami, wszyscy mają brodę, długie, długie włosy I wypowiadają Kobieta. się za pomocą kobiecych głosów no. To jest zajebista polska lokalizacja No to... że może były kobiety, no nie słysza, No, jak nie, jak no, jak no ja też, że kobiety też mają brody, no, tak, no To z władzy pierścieni, wiadomo Kurwa no. A coś, Tylko krótsze. Ja, ja znam kilka kobiet, które mogły być krasnoludami. Ulec. Bardziej, to towarzystwo. to, Chodzę kiedyś do mięsnego i jem drożdżówkę i siedzi taka kobieta kurwa z wąsem, zaladą. aż mi się zachciało że i musiałem wyjść z tego mięsnego z tą moją drożdżówką. No, no dobra. Dobra. Pierwsza kobieta krasnolud. Hey, nie grajcie w Leinua. cieszę się, że, że Team Bondi upadł. Okay, Gram tylko, tylko dla cimentów, które są łatwe, typu przedmisje. Ten... Najchujowszy achievement ever, no powiedz, no. gołębie z GTA są niczym. No mówię, Ale robisz go. Robię go, bo ty, już go zrobiłem, dzisiaj rano zrobiłem no nawet. Specjalnie wstałem osiągnął na jest tak. Generalnie są brynie, tak? Samochody są tak jakby oryginalne, nie to co w GTA, tylko po prostu z tamtych czasów no itd. Tak ok. Już pomijam to, że nie można się rozjebać tak totalnie, jak fajnie w GTA, i, i że samochody nie wybuchają, i że musisz się naprawdę dużo natrudzić, zanim kogoś pierdolniesz tym samochodem, bo to jest mega. A ci przechodnie i, i ludzie, którzy jeżdżą tymi samochodami, sobie... i... są. Ale cięgle nie mówiła, czy będzie ci jest jakiś są... prosty, a ty nie dałeś sobie go To jest mega kurwiający i, i czasami aż chce się wyjść i przypierdolić takiemu typowi, ale nie można, bo to Elaine, no uważaj, jesteś dobrym policjantem i, i musisz być rycerzem dobrym. Hmm. a ja nie jestem Dobre. zawsze ryca, że Achimia. dobra. Achimia, dobra, i tak, są te brynie. Wyobraźcie sobie z achievement. Tych bryni jest 95. A polega na tym, że musisz wsiąść do każdej z nich. To odblokować je w rubie. Wiecie, jak wyglądają brynie z tamtego czasu? Wszystkie są takie same. Tak. <śmiech> Dobrze. I to pozwól, że, że taką analogię Ci prowadzę, jak bardzo to było chujowej naszym słuchaczom. Kojarzycie pewnie piórka na przykład z Askrida, nie? że tam musicie zbierać piórkę w Askrydzie, Tych biurek jest akurat chyba 100, czyli bardzo podobna liczba. I działa to mniej więcej tak, że, że po prostu musicie je zbierać, tak? Tutaj wyobraźcie sobie, że te wszystkie piórka się ruszają, są po całym mieście, <laughs> nie wiesz dokładnie w którym momencie, w którym miejscu jest to piórko. I jakby zaliczone piórko polega na tym, że weźmiesz je i posmyrasz się nim w tyłek na przykład, nie? i ono sobie dalej lata po mieście. W sensie, że, że nie zebrałeś go fizycznie, że na przykład się odznacza na mapie, no coś tam. takiego, tylko jest dalej i ona na przykład sobie poleci na drugi koniec mapy i ty biegniesz na tak, kurwiasz tam i myślisz, że tam będą nowe piórka, podnosisz to piórko, okazuje się, że tym już się smyrałeś po dupie w Assassin's Creed, więc twoje bieganie jest po chuj warte. No i tych samochodów jest 95. <grym> Powiedz, że był jakiś większy cel, <grym> dla którego... Trzeba 30 punktów. G Gamer skora. Nie było większego celu, po prostu wsiąść do każdej bryni. Fakt, że czasami były, niektóre były takie ciężarowe, tak? albo policyjne, albo karetki, ale to było nie wiem, 15. 15 było oznaczonych tak jakby w garażach. 15 było, ale reszta, czyli 60 było tak... Masz i zbieraj sobie. i Już wszystkich sposobów próbowałem i to jest najchujowsze, jak niekiedy tylko zrobiłem. Jestem z Ciebie. Trzy jesteś... kur... Trzymajcie Jeszcze kurwa zajebistego! Najlepsze było to. Zostały mi dwie trzy fury, z czego jedna to była karetka, która pojawia się oczywiście w jednej misji, a żeby dotrwać do tego momentu, w którym pojawia się ta misja. W tej misji, na przykład, w misji, na przykład w, w podpaleniach, czy w Wajsie pojawia się ten samochód, jeździ sobie gdzieś tam no. podobno. Odpalasz tą misję, przechodzisz pół godziny, dopiero trafiasz na to miejsce, gdzie może będzie ta brynia, może jeździ, może nie. Pierdolisz to. I oczywiście już nie wspominam o tym, że, że wcześniej szukałeś tych brain w jakiejś lokacji, gdzie, w jakichś sprawach, które były na pierwszej płycie, więc musisz ruszyć swoją dupę do Xboxa, wyciągnąć płytę, nie wiem, pierwszą, włożyć trzecią, żeby odpalić tą sprawę. Ile to ma płyt? Trzy. Trzy? A to jak ten, Fajna Fundacja 13. No. No to wow. kupiłbym to chyba na PS3. Chyba tak. Mhm. A jeśli bym ci nie powiedział, że jest mega chujowe. No. A myślałem kiedyś, żeby kupić to LA ale... Ja eee, ten, ale zawsze jak o tym myślałem to byłem w Saturnie, a w Saturnie tak, kosztuje ciągle 260 zł, więc pomyślałem sobie wtedy, że to jest, co, coś jest na rzeczy, że ta cena się jeszcze nie zmieniła w tym sklepie, chyba nie schodzi no tak. No i najzajbliższa sytuacja jest taka, że zostałem mić Brynie. Właśnie jestem w tym miejscu, gdzie przekładałem płyty i tak dalej, i tak dalej. Jadę na tą ulicę, gdzie podobno jest ta Brynia, gdzie może jeździć czasami. Czyli tak. oszukiwałeś i korzystałeś z jakiejś... True Achievements. najlepsza strona, Ewa. I tak, stoję tak 15 minut, czekam, przejeżdżałem różne Brynie. Chuj, nie ta, nie ta, nie ta. Patrzę, jest ta jedna jedyna, która mnie interesuje. No to mówię, zapierdalam za nią, jadę, jadę, jadę, jadę. I, I żeby ją zatrzymać, no to trzeba, nie wiem, nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, zatrzymać tak. swoją brynię kutasie, coś takiego, <grymka> musisz po prostu zajechać w drogę czy coś, albo pierdonąć bok, żeby się zatrzymała, nie? I tak, zajeżdżam w drogę I, i ona mi jakby zniknęła za kamerę, bo przejechałem trochę za nią, tak, że uciekła mi z kamer za kamerę. Obracam kamerę, nie ma jej <grymka> po prostu się rozpłynęła Was w tym. Wiesz, jak klnąłem wtedy kurwami? To by no było obraża. No, to było straszne. I jak ta gra jest tak mega zjebana, tak? w sensie pod tym względem. Bo fakt to się zdarza w GTA, bo to jest stary numer. Jak ci się nie chcesz respawnować jakiś fajny samochód, no to obracasz kamerę, tak żeby nie było widać tamtej części, gdzie się podobny respawnują i obracasz. I znowu są jakieś samochody nagle. Pewnie tego nie znacie, bo nie gracie tych ja. No nie, ale przyznacie, że to jest mega zjebana, czym jestem na siebie... Na siebie zły, bo już bieganie za tymi jedynymi gołębiami. W ale dobrze, go. zaliczyłem go. człowieku i no na stówkę mam e, zrobiony progres. 100%. Na 100%? No, ale jeszcze kolejny, jakby drugi 100% polega na tym, żeby zrobić wszystkie te sprawy na 5 gwiazdek. No. <głosy> <głosy> ale tylko na że są twarzy. Nie masz jeszcze tysiąca. Nie, 1000 achievementów nie mam. W sensie tysiąc punktów. Co? Nie mam, nie, nie mam, mam dopiero chyba 600 czy 700. A nie, no to nie, to nie, nie no to już bądź cicho, no, nie pogadamy stoją, wow. już. Ja tak Mówię, z tobą. Bo my tu ma. mamy wszyscy 999. Ja, ja wiem, tak. <laughs> I ten achievement zrobiliśmy w 3 dni. To w 3 godziny chyba. No. No ile robiłeś? Ja to tylko grałem w Nie wiem. Ale bo to zależy, bo wiesz. Bo to zależy. Co pan czyta? Powiedziesz tego gościa, który o książkach mówił? Tak. Mur, mur, mur, mur. Gawagi! No nic, Elejnois, gra, nie Rzekłem, że nois. Żenua. Żenua. Dobra. Żenua. Koniec. Ktoś jeszcze grał w coś? Maciej, o tym w telefonie czy nie, Nie, ja gadaś, za tydzień. Za, za dużo. Za dużo. Za dużo. dużo. Grałem jeszcze Burnouta. Burnout się mówi? Barnaut? Barnaut. Nie, bo, bo kiedyś kiedy powiedziałem Burnout, to no. ktoś powiedział, że, że chodzi o, o grę z, ze stadołami. Ze stadołami. Jak się Bern, tak się mówi. Maciej, jak to jest? Burnout. Burnout, Burnout. Burnout. Burnout. Burnout. Burnout. Grałem Burnouta na PSP, you know? Ty masz takie coś? Ukradłem od kumpla spoko. Aha, no to nie, to dobrze, dobrze ok. Bardzo dobrze, że tu takie rzeczy tu masz I to był pierwszy Bernard. On PSP To Burn ten Revenge Re czy... Re Re Legends Legends? <grafy> legend, czy jest coś takiego... Taka kompilacja trochę, no, czy ze wszystkich Burnout'ów Barnald, ja ja to, tak to, to, co, to co no. najlepsze tak prawdę mówiąc Chociaż Krauś jest taki trochę z dupy Ja i tak nie... uważam, że najlepszą grą jest Fruit Ninja. Fruit Ninja A grasz teraz to? To jest zajebiste Wiem, ja nie, to też to tak uważam, region. że jest zajebiste to jest najlepsza gierka jaka, no. jakbym miał Kinecta to by była jedyna gra, jaką bym kupił o. Ale przypał, ja. Ale przypał no przynajmniej nie jest, że kłamiemy, nie? Właśnie, że oryginalnie No. To jest kurde Dawa. najlepsza gierka A graz arcade czy ten klasyczny? Wszystkie I tu jestem dziwką achievementową tak. Generalnie, żeby zdobyć wszystko No ja tak nie, nie za bardzo wszystkie. No ale na tym jak miałem jeszcze iPhone'a to na iPhone'ie miałem jakiś tam kurde kozacki po prostu wynik Kurwa. Koło 900 punktów na, na klasiku I było tak, że ja wysłałem chyba Radkowi właśnie Struczyńskiemu. No. Temu od Gejlo. Gejlo. Eee, wysyłałem mu info, nie? że e, Radek, już mam 600 i on kurwa siedział dwa dni i napierdalał, żeby mnie prześcinać, nie? W tym. No kurwa, nie, ja gram no, w ARK, nie jestem dobry. No, to było zajebiste. Nie, gierka, gierka spoko jest. No, no to w to gram, nie? Spoko. No i gram w książki, jeszcze w książki. Nie, książki Kindle. Kindle, no, Kindle. zajebiste. Fajnie, chciałem kupić. Kumpel się pytał, czy kółko i krzyżyk jest na Kindle, bo jak nie ma, to nie kupuję. Ja mówię, po co ci kółko i krzyżyk? No wiesz, stary, jak jedziesz, jest zatłoczony autobus i nie masz jak czytać, to mógłbyś sobie wkończać w kółko i krzyżyk pograć. Mówię, tak, kurde, na pewno zrobili kółko i krzyżyk w Kindle. I sudoku. No... no. Masakra, no po prostu. Dobra, koniec, nie ma newsów. VGA, nie ma oglądamy. Macie, oglądamy. Kiedy, będzie? kiedy będzie? No w sobotę rano zmontuję. Ooo, VGA, uuu. Może powinniśmy pójść jakiś livestream, jak pierdolimy o tym. Nie, nikt by tego nie oglądał. Myślę, braw. że nie. Nie, nie jesteśmy jeszcze to tak... Chyba, braw. żebyśmy wykupili reklamę za 2000 na AdWordsach. <śmiech> Właśnie. No, wtedy to by oglądali. No się do... Właśnie, jak przestaniemy pić brawary do podcastu. <śmiech> Ale i tak było, nieźle uważam. Ej, ale w ogóle jak to jest? To akcja, bo tam jest nie, nie jeżdżę po alkoholu, tak? No Bo mnie ludzie nie jeżdżę po alkoholu, tylko po drogach, nie? No. <grystanie> kurwa! Jaki sucha. no. suchar! Suchar Radolfa 22.56, kiedy to nagrywamy. Przesz, przeszedłeś w ten sposób do wieczności. No. Po podcastowej. Kurwa. Może pożegnaj ładnie Może no, pożegnać na tym optymistycznym no, accetem. pożegnać się z Wami El To był dziewiąty odcinek podcastu Gry na Serio. Ja jestem El Ambasadorem na Twitterze. Yo. Tak. My jesteśmy... Ze mną był oczywiście dzisiaj Maciej e, SM Shinobi. To ja, tak. E, oraz był Radolf Pan Radosław. Tak. Pan Radosław. Pan Radosław. To, ja. to, to pamiętacie, że to jest mój heteroseksualny kolega, z którym nie łączą mi żadne homoaretyczne związki. Nie łączą. Jeszcze. no <try> <try> no, yo. E, tak, i to możecie nas znaleźć jeszcze na Facebooku? Tak. facebook.com slash krynoserio Wow, i ładnie to na powiedział. Google Plus. Tak, to też. Jako... Dzisiaj, nawet jak reklamy na Edwardsach puszczałem, to tam jest takie, taka rubryczka. Można podać swój profil na Google Plus i wtedy. E, teoretycznie to powinno działać, ale jak pewnie się zorientowałeś, nie działa. E, jak jest link ten e, Zadworców w, no. w wyszukiwarce, to możesz od razu przenieść się też na profil na Google+. Uuu, wow. No, wow. no, no więc zagranie. to jest zajebista akurat opcja, pomyślałem sobie, Czemu zgarniemy jest? trochę followersów. Tak. No, ale jakiś gość tam wypisywał właśnie pytania, taki znajomy na Google+, Plus i mu odpowiedziałem po sześciu dniach. A, no o co pytał nasz podcast? Eee, nie, nie. A, no, że napisał, że właśnie. film z YouTube'a nie działa, ja mu napisał. Najwidoczniej wykasowali. Bardzo <laughs> no. inteligentna <laughs> Okej, okay, musicie nas lubić na fejnie. Na fejsie. tam, tam, tam Bartek z... po prostu rządzi na fejcie. Rządzę, rządzę. I Marcin musi się odezwać, czy doszła do niego paczka. Wysłałeś? Wysłałem. Wysłałem, Uuu, Z, z buziaczek. To żona firma! Nawet z Buziaczek <laughs> dałem, za, kiedy wysyłałem, panie na poczcie, dziwnie się patrzyły. No. No dobrze. No dobrze i to chyba koniec. Dziewiąty odcinek. Over. Uważam za zamknięty.